Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym podcaście głównym blogu konsolowiec.pl. tym razem odcinek 11 i wyjątkowy odcinek, bo poznawamy sobie o E3. Ze mną są, czyli ze mną z Tomaszem Doktorskim są Konrad Gorzędowski. Cześć, cześć. Adrian Palma. Witam serdecznie. I nasz praktykant, gość specjalny dzisiaj Piotr Amodelewski. Witam serdecznie. Prosimy o brawa w tym miejscu. Ja nie o, miałem brawa. Okej, okay. to takie przywitanie i lecimy, tak jak zapowiedziałem, odcinek OE3. Ale zanim OE3 jeszcze mi się przypomniało, to dziękujemy Wam wszystkim za masę komentarzy pod poprzednim podcastem. Naprawdę urosliśmy, w skrzydła i się bardzo cieszymy, że tak, że tak nas skomentowaliście pięknie i prosimy o komentarze w tym podcaście. Tak? Bardzo, bardzo, się? bardzo, bardzo, bardzo, bardzo. Okej, okay. to lecimy teraz o E3. E3. Nie wiem, panowie, jak wspominacie te targi, jak wam się je podobało? Ja tylko tak na początku dodam, że targi istnieją od 1995 roku. To była pierwsza właśnie wystawa. Jest to taka wystawa branżowa, ekspozycja dla, dla dziennikarzy, dla, dla branżowców. A od niedawna, a każdy ma tam wstęp, jeśli chce. Tak więc, a panowie, tak jak już zadałem pytanie, co myślicie o tej imprezie? No ja właściwie zacząłem tak przygodę z swoją Z3 zasadniczo od zeszłego roku, kiedy to w internecie można było śledzić na żywo konferencje najważniejszych firm za pośrednictwem takich portali jak IGN czy Game Trailers. I naprawdę powiem wam, że dzięki temu wczułem się w tę całą atmosferę i z zapartym tchłem śledziłem kolejne informacje, które napływały do nas przez te trzy dni właściwie nie odchodziłem od komputera, tak mnie to wciągnęło i, i strasznie byłem strasznie oczekiwałem mocno tych kolejnych konferencji, które, które będą transmitowane i teraz jest podobnie. Myślę, że za sprawą właśnie tych przekazów możemy się poczuć, jakbyśmy byli na tych targach i wcale nie trzeba jechać do Los Angeles, ale można spokojnie sobie to w domu obejrzeć ze swojej perspektywy. Zresztą nie mówię tylko o konferencjach, bo cały czas wszelakie portale internetowe są aktualizowane o masę materiałów, informacji i strasznie dużo nowych zapowiedzi się pojawia gier. I myślę, że, że każdy gracz, każda osoba, która interesuje się w jakimkolwiek stopniu rynkiem gier, nie powinna tego przegapić. I, i powoli staje się to wydarzenie masowe, które chyba powinien każdy obejrzeć. I te trzy dni, myślę, że przejdą do historii tak samo jak poprzednie targi E3, o których cały czas się wspomina. Zdecydowanie się z tą zgadzam, bo przypominam, że patrzę sobie, jak, jak sięgam pamięcią, to nie przypominam sobie, żeby poprzednie edycje niż ta zesz, zeszłoroczna w, tak się wbiła w pamięć wszystkim i, i może dlatego, że ta poprzednia a zeszłoroczna edycja E3 była tak, tak, tak wspaniała, tak ofitująca wiele niespodzianek i transmitowana na, na żywo, teraz wszyscy wypatrują tego E3. Ale w ogóle tak, w zeszłym roku był nowy początek, bo wcześniej te targi były zamknięte. Edycja 2008, tak, była zamknięta tylko dla dziennikarzy mm -hmm. i tam właśnie, nic ciekawego się nie działo. I w zeszłym roku zmieniono tę formułę i to się okazało to rozwiązaniem i, i to było wielkie wydarzenie niewątpliwie. A pozostali jak wspominają, Piotr? Zeszłoroczne trzy jako bardzo, bardzo, bardzo denerwujące ze względu na to, że pojawiło się zdecydowanie za dużo wstawek kaszualowych typu wspomniane przed podcastem czesanie włosów koniom za pomocą Vimota o godzinie trzeciej w nocy naszego czasu. Pasjonujące doświadczenie, naprawdę 14 blondynek na scenie, tylko że niestety wszystkie poniżej bariery wiekowej. <śmiech> powiedzmy, że to takie swoiste hostesscy były. No niemniej było sporo miłych niespodzianek, ale też niektóre konferencje mnie osobiście rozczarowały. A która cię Potem. rozczarowała? No zdecydowanie Ubisoft. Aha. bo o godzinie trzeciej w nocy oczekiwałem raczej jakichś fajnych materiałów z Assassin's Creed'a, no tego wtedy wydanego, czy z Sera. Natomiast no dostaliśmy, co dostaliśmy, marnego komika i trochę dowcipów. Okej, okay. a Konrad? Ja nigdy targami trzeba jakoś specjalnie się nie interesowałem, tym bardziej tego spadku formy, który nastąpił jakieś pięć lat temu. Bardziej śledziłem informacje z Niemiec albo z show w Tokio, Ale już czuję tą atmosferę w tym roku i będę śledził uważnie informacje i wiem, że te targi tegoroczne zapadną mi raczej w pamięci. Ale też jak sobie porównamy te targi do tych ubiegłorocznych, to chyba jednak mimo wszystko to będą największe targi w historii, bo mamy tutaj chociażby dziewięć konferencji prasowych, które się odbędą, bo chyba jakiś nowy rekord zostanie ustanowiony. Będą najważniej, najważniejsi wydawcy z całego świata, nie licząc tylko Rockstara, który się przygotowuje na inne wydarzenie. No zresztą cały hype się nakręca już od kilku miesięcy i cały czas się mówi, że więcej informacji poznamy na E3 i tak dalej. No psuje to trochę efekt doskoczenia z drugiej strony, a jednak cały czas się o to imprezie mówi i przez to sprawia się, że, że wielu graczy czeka na samym świecie na ten, na ten czerwiec, kiedy on nadejdzie. Z takich informacji statystycznych jeszcze, które, które wyczytałem z informacji prasowej to wiadomo, że pojawi się około 30, 41 tysięcy uczestników z wielu krajów świata i 216 wystawców aż, które będą gościć w halach na Los Angeles, czyli możemy od razu sobie powiedzieć, że skala będzie ogromna. I tak jak powiedziałem wcześniej, wydarzenie na pewno nie umknie naszej uwadze i, i myślę, że nie tylko media growe będą się tym interesowały, ale też te, które z reguły nie piszą o grach. No właśnie, taka impreza. Jeszcze bym no. chciał, żeby dzięki takim właśnie targom, może jeszcze nie w tym roku, ale za kilka lat, jeżeli to w jedną stronę pójdzie, żeby stało się tak, że nie wiem, w wiadomościach na jedynce mówili o tym, że wywołują się targi E3 i o tym, że coś ciekawego zapowiedziano, tak samo jak jest na przykład festiwalem w Cannes. Swoją drogą czytałem takie porównanie, na wspólnicach o nich portali, gdzie przerównywano właśnie festiwal z do E3 i tam doszło do, do opinii, w której Stosowano tezę, że te targi już są równorzędne. Ja tak nie uważam, ale mam nadzieję, że wkrótce tak będziemy mogli stwierdzić. to na pewno pomoże naszemu rękowi. czy targi E3 to na pewno jest, zaczyna się robić takie święto gracza, co wystawcy mają do pokazania, pokazują zawsze na E3, co już tam było widać w ostatnim czasie, że wszystkie wiadomości to na E3, na E3 i po prostu to już zaczęły krążyć dowcipy na, na, na temat tego E3. Tak, i teraz jest pytanie, jak z tego wybrnie jednym organizatorze Gamescomu i tak takie Gameshow, bo strasznie ciężko będzie im przebić to, co zostanie pokazane w Los Angeles i myślę, że na najbliższe kilka lat to to E3 stanie się najważniejszą imprezą branżową tego typu, chociaż jeszcze niedawno było nim, był nim Gamescom, ale teraz wszystko wskazuje na to, że to się zmieni. To bardzo tylko przejściowa słabość imprezy w Kalifornii. No właśnie, miejmy nadzieję, że... Tak, znaczy, no... By tak, tak. Zostało i żeby czy nie miały takich przestojów jak w roszczych latach. No okej, okay, panowie, porozmawialiśmy sobie troszkę o samych targach, to może zacznijmy rozmawiać o tym, co się naprawdę liczy, czyli o grach. Znaczy tak, jeszcze może zanim zaczniemy, to powiem, że robimy taką małą zapowiedź, wybieramy gry, które nas interesują i będzie to zapowiedź taka czysta, subiektywna, bo kierujemy się w niej wyłącznie własnymi doświadczeniami, własnymi opiniami. Więc jeżeli jakaś Gra, która z waszym zdaniem jest ważna i o niej nie powiedzieliśmy. Punkt naszej naszą uwadze, no to nie mieście do nas pretensji, bo robimy to tylko zgodnie z naszymi odczuciami, naszymi sympatiami, a nie, nie kierujemy się na przykład tym, jak, jak gra jest hype'owana w mediach. Takie małe ostrzeżenie dla tych, którzy chcieliby narzekać. No okej, okay, to może zacznijmy od gier, które już wiadomo, że powstają, że zostaną zaprezentowane na E3. Może zaczniemy od nieśmiertelnego wspaniałego Halo Licz. Co na ten tak, temat ma ja... się do powiedzenia? Ob obrońca Halo, uwaga. To, tak, chyba jestem tu jedynym prawdziwym miłośnikiem Halo, więc... Masz Master Cicho, przepraszam bardzo. Nie, ale już, no to... planach, już mam plany Chwilę. i zamierzam w ciągu kilku miesięcy zbudować całą zbroję. To jakiś ciebie okay. fajny. Trzymam za słowo. Już, już wiem, jak Tylko od trochę funduszy muszę zabrać i zbudować odpowiednie miejsce, bo to jest niebezpieczna sprawa. Mm -hmm. No, a co masz do powiedzenia na, na temat Halloween? Mm, że jest to pretendent do tytułu Gra Roku. Możemy już się śmiać, czy jeszcze nie? <głosy> <głosy> o, jest wielce antyfanii. Co można powiedzieć? Osoby, które nie grały i nie lubią Halo, mówią, że to jest to samo. Osoby, które grały w betę, mówią, że to jest całkiem nowe doznanie. Ja nie grałem w betę, ale wiem, że pokocham Halo Reach całym sercem. A co przyjdzie Zong, i z nienawidzisz. Nie, nie ma takiej szansy. Czy poza fragmentami z trybu multi, z którego była też beta dosyć obszerna, pojawiły się jakieś e, urywki z kampanii single player, bo powiem szczerze, że mnie najbardziej interesuje jako osobę, która nie ma tu wiele wspólnego z Uniwersytetem halo, jak zostanie rozwiązany tryb kampanii, bo chodzą pogłoski, że ma być w jakimś następnym otwarty świat, tak? Podobno. To jest jeszcze niepotwierdzone, ma być ma być nieco mroczniej, ma być inne podejście, bo nie kierujemy Master Chiefem, tylko y, samotnym wilkiem będzie tak, że będziemy obserwować wydarzenia z perspektywy kilku osób, tak? Prawdopodobnie tak. I będzie to taka... Będziemy jednym z członków, nowym członkiem grupy jakiejś szlachetna, zwanej Szlachetną Szóstką i możliwe, że wcielimy się także członków tej drużyny, ale to jest jeszcze niepotwierdzone i kampania jest jeszcze dużym znakiem zapytania. Jest nadzieja, jest szansa, że Bungie zaserwuje nam całkiem nowe podejście i nowe nowe doznania. To samo chyba już mówili w przypadku Halo ODST, to nie bardzo się sprawdziło, bo tam właściwie mieliśmy to samo, co w Trójce, tak chyba. I tam jedyną nowością był ten taki pseudo-otwarty świat, więc ja tutaj nie widzę zbyt wielkich nadziei, zwłaszcza, że patrząc na przykład na oprawę graficzną, to silnik, na którym jest stworzony, ewidentnie widać, że to jest silnik z Halo Trójki i on jest już troszeczkę sprzestarzały i w Starfuse z takimi grami jak Killzone, chociażby to To Halo, to znaczy, nie, nie ma najmniejszych szans chyba. To znaczy silnik, skąd jest silnikiem z Halo 3? Bo w Halo już ma być nowy silnik. Ale mm, jeżeli nawet by byłby to nowy silnik, to ja wielkich zmian w stosunku do Halo 3 nie zauważam, a, a trójka została wydana już 4 lata temu, tak, jeżeli się nie mylę, więc troszkę to już jest i, i jakby nie patrzeć, to technologia stosowana w Halo już troszkę jest przestarzała. Jest Ale... Powiedzmy sobie szczerze, że halo nigdy nie wyglądało jakoś fenomenalnie. To trzeba przyznać. A jedynka na swoje czasy? No jak to na to dobra. jedynka, bo potem ściągnęli ciągle na ulepszanie tylko ten engine. To prawda. No. Ale patrząc po tym, co Bungie zrobiło z ODST, jeżeli pójdą dalej w tym kierunku, i bo kampania była dobra, to było inne podejście, była klimatyczna. I przyciągnęła naprawdę wiele osób, które dotąd nie lubiły Halo 3 i nie miały żadnego zainteresowania w trylogii oryginalnej, bardzo polubiły odst. Udało się Bungie przyciągnąć tą, tym dodatkiem wiele osób do serii jednak. Ale to też będzie chyba, znaczy nie chyba, ale na pewno to będzie ostatnia gra Halo z, od Bungie, tak? Czyli Tak, tak. Czyli może skoczą nas z jakimś mocnym przytupnięciem i, i będzie to rzeczywiście dobry wygrało. No zobaczymy. e pewnie będzie głównie skupienie wokół trybu single. Multi zostanie trochę pominięty i nie nadzieję mimo wszystko, że coś z tego dobrego wyjdzie. A to jest ciekawe, bo nie wiem czemu mają pominać typ multi, skoro wiadomo, że hala to jest a typ multi. Znaczy, dobra, ale o multi już wiemy bardzo dużo i, i zwłaszcza, że była ta beta. a O single cały czas nic i myślę, że lepszym odmianiem będzie jednak skupić się bardziej na na trybie singu. No, okay. Tak, to się zgadza. Myślę, że większy nacisk zostanie położony na za zaprezentowanie trybu dla pojedynczego gracza. I Banji tak nawiasem mówiąc, Bungie mówi, że to ma być najlepsze halo, jakie dotąd wypuścili. Nie wiem, jak można pobić legendę pierwszej i drugiej części, ale trzymam kciuki. O, Może... to, to możemy przejść dalej chyba. Ja mam takie pytanie jeszcze, czy... Nie wiem tutaj do A konat może się tylko może jako, jako wierny fan serii wypowiedzieć. Czy projekt Natal ma jakieś nie wiem, w serii Halo można jakoś wykorzystać? Nie kojarzę, nie kojarzę nic. Nie ma nie masz jakiegoś takiego, takiego sposobu, jakby to można było wykorzystać? Na przykład do otwierania drzwi, jak to jest w Metroidzie, na przykład zastosowane w tym Tynui? Nie tam nie ma drzwi nie... chyba w Halo. <laughs> nie, nie kojarzę, żeby cokolwiek było zapowiedziane. Może, może na E3 pojawi się. No, okay. nasze palce będą służyły za celownik, kto wie. Może co? Może nasze palce będą za celownik służyły. <grym> co my, co my... No, to to dobra. Zdaje, jedna, to się zdaje, że jest jedna z rzeczy, którą zresztą wyśmiał e, wspaniały Kevin Butler, o ile dobrze pamiętam jego nazwisko. Tak, tak, tak. Od, od Sony, że to nie jest trzecia klasa i nikt nie będzie słyszał z dłoni. No, ale zobaczymy. No właśnie, to zostajemy w tych klimatach strzelankowych i kolejna gra, która została już potwierdzona, jak to, o której co, nie, co nieco wiemy, to jest Gears of War 3. Kto tak. podejmie rękawicę? To może Konrad? <grym> Tylko też wierny fan? Jedyn... Chyba nie jestem jedynym fanem Gearsów. No nie. A ja jeszcze mogę nieśmiało podnieść rękę, bo mam wszystkie części na Insane zaliczone, te dwie dotychczasowe. Ja ze ja względu na to, że żadna część Gears of War nie pojawiła się na konsoli Nizendo, niestety nie mogę To łączyć się do Ale coś tam wiesz pewnie, nie? Na ten temat. No wiem, ale w każdym razie na pewno nie tyle, co wy, więc możecie zacząć. Ja mogę rzucić suchymi, że tak powiem, nieco faktami. To rzuć. Śmiało. Tylko tryb nie wta. O... operacji kooperacji dla czterech osób. Mm, fabuła już zapowiada się niezły zakręt w akcji. Jako, że prawdopodobnie będziemy nawet współpracować z dotychczas śmiertelnymi wrogami aby... No dobra, to nie jest jakiś Ej, no specjalnie ale... oryginalny chwyt, ale w, w serii może na nieźle namieszać. Ej, no ale Gearsy chyba nigdy i nie stały. No um... i nie wiem, pierwsza część mi się bardzo podobała pod tym względem. Tutaj zdania są... Właściwie ludzie chwalą sobie fabułę Gears w dwójki. No dobra. Nie słyszałem jakichś zdecydowanych, negatywnych głosów. Co tam jeszcze? To, ko to koniec to tych faktów? wiem. <grym> <grym> no. Ustą głowę mam w tym momencie. Nie trzeba zwrócić uwagę na ten trajekt, który się pojawił właściwie teaser. On był bardzo fajnie zrealizowany, chyba też tak uważacie, co? Jak go zobaczyłem i, i zarówno pod względem wizualno, że tak powiem, składowym, to, to jak, jak on w jaki sposób został on wyreżyserowany, wyreżyserowany, przepraszam. Trudne słowo. I, I pod względem chociażby podkładu muzycznego to wyglądało świetnie. I jeżeli w takim klimacie będzie utrzymana gra, to. To może być hicior. ja jak miejsca. Ty... Przepraszam, no to nie wiem, teraz ja mogę czy nie mogę? Tak, możesz, możesz. Po, mi się bardzo. bardzo nie podoba to, co zobaczyłem w trailerze trójki odnośnie Doma. Po prostu tak mi się to nie podoba, że no, aż mnie coś skręca w środku. A co tam zobaczyłeś? Co zobaczyłeś? Nie, Właśnie. no bo tam jest wyraźnie scena, w której on upada, jak go goni ta szarańcza radosna i widać po jego twarzy ta, ta, ta, ta mimika, prawda, Unreal Engine 3 i tak dalej, 3,5 w zasadzie, czy 3,7 nawet teraz. A, że jest zrezygnowany? także jest rezygnowany i jest gotowy się poddać. I to właśnie mnie wkurza, no bo on... tutaj może... Myślę, że możemy sobie pozwolić na spoiler ze zacząć dwójki, no bo to, kto miał grać, to już grał chyba, czy nie? No Adrian nie grał. To możesz, możesz zatkać uszy na 15 sekund. Dobra, do tylko no. Nie, no chodzi mi w każdym razie o to, że po śmierci Marii oczywiście dom się poddaje i tak dalej, no i nie podoba mi się to, że teraz prawdopodobnie trzeba go będzie ratować, bo on się będzie poddawał i tak dalej, i tak dalej. A, bo zdradzi. Były takie plotki, że zdradzi. A to może dlatego ma brodę. On jest w sumie meksykańcem, to no może lubić fasolę. O mój Boże. Może będzie minigierka z jedyniem fasoli. Znaczy, nie, wiem, nie wiem, ja słyszałem plotki, że podobno teraz w ogóle bazą wypada, bo ma być lotniskowiec, na którym oni będą mieli plantację pomidorów i będą różne żarce a tego. Ale to jest niepotwierdzone. Nie Zgniły? E, nie wiem, ale może będzie keczup. Jakiś ciekawy. A tak jest... że dużo, że dużo krwi? No coś w stylu. Butelkowany. Nie wiem, nie wiem. Ciekawe, czy będzie jeszcze jeszcze more badass. Ale Cl Cliffy nie wspominał, że będzie jeszcze bardziej badass. No to chyba będzie inne podejście do tematu. A wiadomo, czy... Tak, szczególnie, szczególnie, przepraszam bardzo, że się jeszcze wczorzącę, że za fabułę odpowiada kobieta. Jak znam życie w związku z tym, że Ania chwyciła za karabit, będzie jakiś wątek romansu między Markusem a Anią. No ale to już. A w kwestii rozgrywki wiadomo, czy coś się zmieni, czy cały czas będzie ten sam schemat, czyli osłony i wychylanie się za nich i wystrzeliwanie ton nabojów. Dalej będziemy biegać z piłą i krzyczeć. Ale w tej, w tej grze o to chodzi chyba, nie? No tak, no nie ma, nie tak ma mi się wydaje przynajmniej. No i to kolejna gra, która ma fenomenalny typ multiplayer. Po Halo. Bo multi, powiem szczerze, że może mi może za profana, multi w girsach nie ruszyłem, wszystkie części na coopie przeszedłem. Coop dla mnie jest świetny, multi po prostu nie lubi. Jedyne co lubię to jest horda z dwójki, bo horda jest genialna, Ale poza tym bieganie po tych mapach i nawzajem nawalanie się to nie dla mnie, przepraszam. A ty mówiąc, co multiplayer miałem na, na myśli właśnie kooperację. A, a, teraz będzie teraz <grym> będzie tylko dla czterech graczy, czy dwójka na przykład też się będzie mogła bawić? Znaczy to powierzałem, że będzie dwójka też się mogła normalnie bawić no bez przesady. Dobra. Tylko zast, zastanawiam się jeszcze ta zmiana w składzie, no bo nie wiem, słyszałem różne dziwne plotki, że na przykład Ania ma być grywalna, co mi by się bardzo podobało, bo ja na przykład lubię biegać sobie kobitką w różnych takich tego typu grach. Tylko nie bardzo rozumiem zamiast kogo ona miałaby wejść i w tym momencie ta plotka a propos zdrady doma staje się taka dziwnie prawdopodobna, co mi się nie podoba. Hmm. Jest okay. taki schemat, żeby właśnie, to pasuje do schematu zastępowania bohaterów innymi. Zobaczymy. E3 już niedługo, poznamy odpowiedź na pewno. Ale sprytnie wyrnąłeś, Tomajek. No ba. Jako prowadzący wyjątkowo bez Filipa muszę sobie jakoś radzić, prawda? Okej, okay, to przechodzimy może do kolejnego tytułu, tym razem e, polski akcent Bulletstorm. To, to jest w pewnym sensie, powiem gra War, tak, za nagrawskich software, bo za produkcję odpowiada, znaczy nie za jego produkcję, ale za wydanie odpowiada Epic Games, tak? Tak, dokładnie. Ale na, na pewno pomagają w produkcji. No, A czy nie, ból. generalnie wydawcą jest elektronikarz, o so ile się nie mylę, tak? A ludzie z Epica pomagają polskiemu studiu People Can Fly w produkcji. No, People Can Fly jest wcielone praktycznie do Epika. Mają autonomię, ale na pewno no, dostałem silnik. Widać przecież, że to jest silnik Girsów? Czy ten Unreal ogólnie. No okej, okay, panowie, nie wiem, czy widzieliście trailer po tej, tej produkcji? Wszyscy widzieli? A... Ja wziąłem rybkowo ten trailer, który był bardzo, bardzo krwawy, sam mówiąc. To było fajne, aczkolwiek na no jakoś mnie nie pociągnął. Za I... bardzo. A jakie są wasze pierwsze odczucia? Bo ja mam takie skażenie, że to jest połączenie z Sirius sama z, nie wiem, z, z Pańculerem. O, właśnie. Właśnie, właśnie ja też i myślę, że to jest krok w dobrym kierunku, bo ostatnio twórcy starają nam się bardzo upoważnić te FPS-y i przenoszą się w klimaty, które, które starają się odzwierciedlić rzeczywistość jak najbardziej, a to nie zawsze wychodzi. I myślę, że takie gry jak Serious Sam czy Painkiller, które stawiają głównie na humor i na fans z tego strzelania i ostrzeliwania koniczyn, itd., Myślę, że to jest dobry krok, bo takich gier, jakby nie patrzeć, cały czas na rynku brakuje. I Bulletstorm, myślę, że tę lukę może spokojnie zapełnić. Podoba mi się też ten system... w bodajże, tak? Jakoś, jakoś tak się on nazywa. Czyli, że cała mechanika polegać będzie na tym, że, że ilość punktów, jakie zdobędziemy w grze, yy, bazować będzie na tym, jak wykończymy danego wroga, i na przykład będziemy mogli wziąć go w rękę, wrzucić na kaktusa, no albo na przykład wkopnąć go, potem jak on będzie w powietrzu straci w niego i za to będą różne punkty. I, i o tym mówi właśnie Adrian Śmielarz, który odpowiada za produkcję gry, że to ma być to, co przyciągnie graczy do, do, do storma i dzięki temu też będzie można dłużej się w tę grę pobić szukając różnych rozwiązań. No właśnie, za te punkty chyba tam mają być jakieś, nie wiem, można będzie kupować chyba jakieś dodatkowe broni, czy coś takiego, coś tak słyszałem właśnie. Tak, więc Ciekawe rozwiązanie, przyznam. Takie fatality za punkty. No tego chyba jeszcze w FPS-ach nie było. No niech chyba sobie nie przypominam. Ale właśnie dobrze, że to, o, tak wsp a wspomniałeś, bo brakuje takich właśnie arcade'owych e, gier strzelaninek z pierwszej osoby, bo naprawdę, a kiedyś było ich pełno, były był Quake i te inne, a teraz już zanika ten gatunek i bardzo dobrze, że takie też się pojawiają. No i też fajnie jest, że tutaj cała zabawa nie ogranicza się do strzelania samego z różnych broni, ale też używamy nasz katrąg, czy możemy zrobić ślisk, żeby podciąć przeciwnika i to myślę też sprawi, że rozgrywka będzie bardziej urozmaicona. No i roślinki kwieżercze. No. <głos> też, ja, który też ma... ko no. ja kojarzę było kilka gier, które punktowały efektowne zabijanie. Nie pamiętam teraz tytułów, ale wiem, że na pewno takie były. Ale być może nie było to tak silnie zaakce zaakcentowane jak w Baledstormie. I graficznie to się jest nieźle, trzeba przyznać. No taki specyficzny styl graficzny, ma, nie? no nie? nie wiem, nie. czy zauważyliście. I bardzo pasuje do tej koncepcji całej. Girsy No ja tylko... głównie ja tylko się... ale połączone z takiej z komiksem mi się kojarzy. samym. O. o, tak, tak. Ja Aha. tylko się obawiam, jak to zwykle mam z FPS-ami, że całość ograniczy się do strzelania i do nawijania tych punktów. Mam nadzieję, tylko, że to się nie znudzi. Te kolejne, kolejne wykonywanie tych, tych różnych kombosów i zbieranie punktów. Mam nadzieję, że twórcy ciekawego zaimplementują w grę. Chociaż jak zapewni Adrian Chmielarz, podobno, podobno mają twórcy dużo do zaoferowania i gra się na pewno nie znudzi, aby tak było. A, a mówił, czy wspominał coś o pankillerze, czy gra będzie nawiązywać do Painkillera? W tym wywiadzie, który słuchałem bo bodajże na, na OGO.pl to, to nie. Tylko nasze jedyne nawiązanie to pewnie będzie właśnie ten styl rozgrywki czysto arcade'owy. nie? Poza tym to raczej żadnych tam nawiązań specjalnych się nie możemy spodziewać. No i prawidłowo to ja co typ. do tego tytułu, ale jeżeli. Okay. Ale nie no jeżeli co, no jeżeli. Nie, bo ja mówiłem coś i, i mi wskoczyłeś w połowie. Nie, bo no to. No, to, to o, to kończę. O, dlaczego masz obawy? no chciałem powiedzieć, że czekam Ja mam bar bardzo dużo obaw wobec tego tytułu, bo może się okazać całkiem niejadalny, niejadalnym daniem, ale jeżeli dadzą z siebie wszystko, to może wypaść taka mała rewolucja hmm. Coś świeżego w FPS-ach się pojawi? Nie, mi się wydaje, że będzie dobrze, bo takie trzy trzy wielkie firmy, People Can Fly, Epic i Electronic Arts, naprawdę muszą wysłać coś dobrego, co się musi sprzedać. Tym bardziej, że Cliffy ostatnio się pozytywnie wypowiedział i powiedział, że ta gra jest naprawdę dobra i warto na nią czekać, więc myślę, że jemu możemy zwierzyć na słowo. A Piotr, co myśli na ten temat, bo się tak siedzi cicho? A jeszcze, siedzę sobie cicho z tego prezentycznego względu, że zbytnio się to grą nie interesowałem, plus nie chcę się wtrącać, żeby nie nakłamać, a później jakieś oskarżenia padną i... Kłam, kłam! A, a noc a ci urośnie, jak Pinokiołek. <głos> <głos> okay. Dobrze, już nie gadajmy o nożach, tylko przejdźmy dalej. Tak, tak, to przechodzimy do trochę poważniejszej produkcji, czyli Dead Space 2. Dzisiaj z zadaniem mówiliśmy właśnie, że pojawi się tam ten typ multiplayer, i no, to mi się jest to... złem? Słucham? To jest złem, że się pojawi multiplayer? Tak, właśnie to chciałem dokończyć, że mi się to za bardzo nie, nie podoba, ale no nie wiem. E, tam jak będzie grywalny, to będzie dobrze. Nie? Tutaj wielki końcu. zwolennik multiplayera się właśnie odezwał. A tam zwolennik, jak będzie grywalny, to czemu? Ale nie? słuchaj, no przecież w Dead Space'ie najważniejszy klimat, a wątpię, żeby ten klimat przeszedł do multiplayera, no. Tak, Zobaczymy, jak, Ameryka... jak się pojawi. Zobaczymy, Zobaczymy jak, jak się, widzę się pojawi. Widzę po prostu to, jak będą amerykańskie dzieci biegały i krzyczały przez hetet omg monster po prostu i będziesz musiał ich ratować albo nie wiem, cokolwiek innego robić. To będzie jakaś masakra. Nie wyobrażam sobie tego po prostu. Nie wyciągajmy jeszcze pochopnych wniosków, bo nie wiemy, na czym będzie on polegał. No, on podobno, ma być innowacyjny i... Tak, no i ja tak, ja tak, tak wszyscy mówią. Ja coś powiem teraz. Już mam taki obrazek w głowie. Wchodzisz z kolegą do ciemny korytarz i tak słyszysz głosy nekromorfów, a tu dwunastolatek ci się drze, o! G, noob. Cały... Low level, low level. Ha, ha. Cały, cały klimat poszedł w pizdu. Jak no będę przed nim uciekały. Skuteczna broń. Podejrzewam, że będzie może jakiś nowy tryb, ty, bo nie wiem, capture the nube, albo Underage. To byłoby ciekawe w sumie. Albo takim, takim graczom by się przydzielało role nekromorfów na przykład. Byłaby rola na poziomie, mogliby sobie pokrzyczeć. Trzeba napisać do Vistral Games, zobaczymy, co im na to odpowiedzą. Dobra, to może zajdźmy z tematu multiplayera, bo... Tak, ten... co myślicie o zmienionej koncepcji i grze bardziej poważnej i tak dalej, i tak dalej, bo Dead Space apretenduje do właśnie takiego miana, że druga część ma być lepsza niż pierwsza. Nie, mi się nie podoba przede wszystkim to, że twórcy dążą w kierunku stworzenia z tej gry kolejnej strzelanki, tak samo jak z Mass Effecta zrobiono. Zekształcono z RPG na, na strzelankę z trzeciej z, perspektywy, z trzeciej osoby, tak samo to Rodzice Space a chce się zrobić poczynając od Sorbego horroru, którym była jedynka, też kolejną strzelaninę, w której te, to straszenie, które świetnie wychodziło w pierwszej części. zajdzie o, ja się nie zajdzie na dalszy plan. A czy nie mówię, że, że to nie, że te elementy survival horrorowe nie będą w ogóle widoczne, ale... Czy nie mi Raczej chodzi o to, że a... jedynka nie straszyła tak jak powinna. No ale jednak się pod... Biorąc pod uwagę posłuchy na rynku w tym względzie, to jednak się wyróżniało, wyróżniało bo tych... Ja, Było był bardzo trudno, ale tak naprawdę ta gra pokazywała dopiero pazury na tym najwyższym poziomie, na tym imposu, bo w momencie kiedy rzeczywiście musiały liczyć się z każdym wystrzelonym nabojem, kiedy życie uciekało ci, no w tempie naprawdę astronomicznym, a tak to wcześniej to po prostu kupowałeś, nie wiem jakiegoś tam kontakt Bima i każdego przeciwnika się brało praktycznie raz. Także no sorry, ale ta gra tak naprawdę stanowiła wyzwanie dopiero na tym faktycznie wysokim poziomie trudności. Jeżeli Dead Space 2 ma podążyć za tą całą, nie wiem, w tym kierunku, w którym dążą teraz gry, że stała już coraz łatwiejsze no to no sorry, ale to nie będzie już to samo. Taka jest przynajmniej moja opinia. Ma być straszniej i ma być trudniej, a nie, że sobie wylecę zaraz z jakimś tam, nie wiem, nowym karabinem i po prostu wszystkich zmiotę. Znaczy jeśli o mnie chodzi, to pierwsza część dyspojstrzyła mnie tylko na przez, nie wiem, przez pierwsze 10, 10 minut za, o, o zabory potem tak dalej, żeby była przewidywalna. Ale to już potem, to spojrza przykład... potem spojrzałeś w poradnik i już wiedziałeś za której strony wychodzę. <laughs> <głos> nie, a. Po prostu tam, tam, tam też były strasznie widoczne te wszystkie te wszystkie akcje stojące na skryptach z tego względu, że na przykład no na samym początku nawet jak pierwszy nekromor rozpada w sufity można na niego podejść i mu trzasnąć w mili i się nagle okazuje, że nie można, bo on jest nieśmiertelny i w tym momencie pojawia się taka lampka, a trzeba uciekać, dobra także no to mi się trochę nie podobało, ale ogólnie gra naprawdę uwielbiam także no czekam na tą dwójkę, mam nadzieję, że coś konkretnego z tego wyjdzie no ty, multiplayer wyjdzie no, jak mi się podobał ten tryer, który został pokazany? No znaczy, on, był, on był taki dosyć specyficzny, określiłbym takim mianem, aczkolwiek no, później jak poczytałem o tej grze, że to ma się teraz dziać na jednym z, tam z księżyców Saturna, o ile się nie mylę, i tylko nie bardzo rozumiem na jakie zasadzie nekromorsy to mają wrócić na ten księżyc, bo tam tam, tam jednak Ishimura to była tak troszkę daleko od naszego Układu Słonecznego, z tego co dobrze pamiętam, nie rozumiem na jakie zasadzie mają się przedostać, no ale nie wnikam, of mam nadzieję, że fabuła mi pozytywnie zaskoczy po prostu. Zgaduję, że w trójce będziemy zbywalczyć z nekromorfami na Ziemi. Oj, znaczy to, to nie wiem, czy to ma trójkę, bo jak oglądałem któryś z wywiadów, to producent, nie, nie producent, nie w każdym razie kto, ktoś tam z Vistara powiedział, że oni by zrobili najchętniej tysiąc tych gier, więc podejrzewam, że to tak za dziesiątą część można liczyć, bo już kilka planet jest po drodze księżyców. Poznając to, to jest, EA, to zro, znowu zrobią i... z tego masówkę. Znaczy jak to EA, no dziwisz się... No nie, nie, nie, nie dziwię się, wracają do korzeni, do tego, co robią najlepiej. Tak, i będziemy znowu mieli grę na wszystko, od mikrofalówki po PlayStation 3. Będzie cudownie. No będzie simsowa ta gra. Ja mam takie Dead, pytanie... Dead Space, Dead Space Zwierzaki. Ja mam takie pytanie do Was. Dead Space 2 będzie się działo... W... W jaki to jest ostatnio czasu pomiędzy pierwszą częścią? Gdzie ta akcja się będzie działa? To jest jakoś, nie wiem, chyba półtora roku aha Nie, bo jak pamiętam, pierwsza staje. część Dead Space'a się kończyła tak troszkę dziwnie, nie? To może jakieś nawiązanie będzie. To był będzie. moment, który mnie faktycznie przestraszył, jak tam się właśnie skończyło, tak aha. jak się skończyło nagle. To był jeden z tych momentów, kiedy faktycznie no przestraszyłem się w tej grze. Co no to powiedzieć. takie nawiązanie może jakieś będzie, skąd? A stąd właśnie się może to jakoś tam przeniosło albo coś. To wiem. znaczy, no tam na że przecież słychać, że ona mówi, że Isaac aha. nie nadal jest, także no... A coś tam, tam wymyślą kwestii fabularnej. Znaczy ja, ja póki co po prostu ślimię się, no bo jest to jest dwójka, prawda, no czekam, że jednak z tego coś fajnego, a druga sprawa, że właśnie Visceral otworzył swój sklep, w którym można sobie kupić na przykład bluzę z kapturem z logiem i Mury, albo różne świecące przyjemności koszulki i po prostu zbieram dolary, bo chciałbym mieć taką fajną bluzę i Mura. Okej. Okay. Są tutaj jakieś jacyś fani Metal Gear Solid? Metal Gear Solid. Ja mówię dziś. Mogę w sumie nazywać się fanem. No to może powiesz o kolejnym tytule. O, o nie, nie, to nie <głosy> jestem. <głosy> Ej, ale chyba nie ma to bardzo zbyt wiele co mówić, bo um, chcemy teraz poruszyć wątek Metal Gear Solid Rising, czyli kolejnej usławnej PlayStation, która została zapowiedziana podczas jego rocznych H3 i od tego czasu poza logiem właściwie... Um, Jak... Jednym plakatem z twarzą Raidena nic nie pokazano. Informacjami to nie, nie dowiedzieliśmy się aż do tego czasu nic. Znaczy, chyba to to... Odrobinkę się chyba zmieni formuła samej produkcji z tego co czytałem. Aha. Przede wszystkim to będzie prawdopodobnie ostatni Metal Gear, przy którym któremu nadzorował, którego produkcji nadzorował Kojima. Możliwe, że już później da sobie całkiem spokój z tą serią. Nie widzę z tego z jakoś. No dobra, w sumie on tak obiecuje, obiecuje od lat, ale On on no, że... tym razem tak mocniej obiecuje. Z tego, co ja czytałem na temat tego tytułu, to podobno on ma całkowicie zrywać z wizerunkiem serii i ma to być bardziej, nie wiem, jak określić, abiotyka, slasher, czy coś w tym stylu. No właśnie o to chodzi, że kompletnie się zmieni nam formuła, no bo z tego, Aha. co pamiętam, to te wszystkie dotychczasowe Metal Geary to miały ten Tactical Espionage Action, A ten nowy nawet ma na swoim wspaniałym logu Lightning Bolt Action, czyli no taki, taka dynamika jakby z tego kiki wręcz. A ale też trzeba trzeba też zauważyć, że zapowiedź Rising o była o tyle wyjątkowa podczas weszłorocznej chyszy, że pojawi się na konferencji Microsoftu Hideo Kojima, tak? Tak, -ta. i pojawił się irytujący Jankę z Dan, który go obejmował, co bardzo zdenerwowało wszystkich ludzi, ponieważ nie No przepraszam, ale ja na przykład nie lubię, kiedy jakiś irytujący Jankę zgniecie kodimi jego dżinsy. I z reguły był on to, że... gdzie go obejmował? <grym> no, <grym> no, jak mógł do no, dżinsy. <grym> jeszcze tam obejmował go i powiedział, że my friend Hideo Kojima, a Kojima się skrzywił w no, taki charakterystyczny japoński sposób. No i z, nią, z, tym, że, <grym> z tym, że Kojima pojawił się na konferencji Microsoftu, to Rising będzie zaskakująco, nie, nie będzie ekskluzywny dla PlayStation 3, ale pojawi się na Xboxie 360 na PS3 i na PC, Czyli będzie multiplatformowy jednym słowem. Tak, I pewnie też tam wczepił jakiś multiplayer i będzie cross platformowa rozgrywka, co by byłoby akurat fajne, ale byłby multiplayer, to nie byłoby fajne. <ścoughs> nie, ale, ale dobrze, że pojawi się na platformach, bo każdy będzie mógł zasmakować geniuszem Metal Gear Solid i, i tutaj fanboye mogą się trochę... fanboye PlayStation 3 mogą trochę się zaniepokoić, ale ta dobra ogółu społeczeństwa graczy, myślę, że to jest Jak najlepsza informacja. No to ja, ja, ja się szczerze powiedział nie zgodzę po prostu z tym, że to będzie zespo, z korzyścią dla całej społeczności graczy, bo zaczną się różne flamy, typu na mojej platformie wygląda lepiej niż na twojej. Będzie polowanie się benzyną, twoja matka jest głupia i na tego typu teksty, które występują na forach internetowych, kiedy dochodzi właśnie do takich radosnych bujek. Także no, ostrożny byłbym z takimi, z takimi prognozami, że to będzie z korzyścią. No pokażę, w masz rację. W każdym razie nawet trzeba pewnie My zobaczymy pierwsze fragmenty rozgrywki może, bo, bo jak tak powiedziałem od czasu, od ostatnich targów, o tej grze nie powiedziano nic i poza tym pizerem dziwnym i właściwie nie ukazującym nic. Nie znamy żadnych szczegółów na temat Rising i chyba już najwyższa pora, żeby cokolwiek ujawnić na temat tej gry. Teraz Fallout New Vegas. Tak, więc w telegraficznym skrócie Obsidian, czyli twórcy pierwszej, i drugiej części będą robić Fallouta. Ja osobiście obawiam się, że będzie zbyt podobny do trójki, ale no i po tym, co zaprezentował Obsidian w Alfa Protokol, także możemy być pewni obaw, ale trzymam kciuki, może to być całkiem dobre podejście do tematu i niewiele poza tym zostało powiedziane, więcej informacji na E3. No Ja fanem pan, ja nie jestem, więc naprawdę ciężko mi cokolwiek tutaj porównywać i pojścia o tym tytule. Ale z tego co widziałem po skinach, to do, do, do dokładnie wygląda tak samo jak część, ta poprzednia trzecia tak, to robią ze współpracy, we współpracy z Bethesdą. Ja no. jestem strasznie zbulwersowany, tą trójką na konsole wydanym w naszym kraju i po prostu tego nie dotykam. Mogę opowiedzieć moją historię, też nie wiem czy wyrobimy. Czy to nie tak nie wyrobimy. krótko opowiedz, tak, tak, tylko, bo to pewnie chodzi no to o jakieś wsparcie. Chodzi chodzi o to, że. Nie, to nie chodzi nawet o dodatki, ale chodziło o to, że kupiłem sobie w sklepie kolekcjonerkę w polskiej wersji i okazało się, że nie przetłumaczyła patcha, który dodawał trofea, który powodował, że gra nie zawieszała się przy każdej notyfikacji z PlayStation Network i po prostu wpadłem w delikatny rage, nazwijmy to sobie. Ponieważ każdy, kto kupił tak naprawdę polską wersję, został wydymany i to tak dosyć ordynarnie. Kolejny powód dla wyemigrowania. Kolejny powód do kupowania angielskiej wersji. O, albo. Przynajmniej nie ma w nich buberka który jest wszędzie, od Visariego po Natana Drake'a. Ale obydek jest niezły, dobra, ale nieważne. Ja, razie, ja proponuję, żeby w Uncharted 3 specjalnie do polskiej wersji został, został dodana, jakieś, nie, została dodana postać pana Jacka i żeby Nathan Drake mógł powiedzieć, no panie Jacku i będzie po prostu rodzina zastępcza i Uncharted 3 w jednym. Czego więcej chcieć się życia? Ja jeszcze proponuję na chwilę. Jestem <śmiech śmiech śmiech> od Vegas i powiem wam, że żadnej rewolucji w świecie to nie ma co się spodziewać. I to będzie raczej mocno przywróciła wersja niż jakaś nowa gra. Ale, ale myślę, że to wystarczy dla fanów serii i będą zadowoleni z New Vegas. No okej, okay. to teraz, Adrian, dla Ciebie jest specjalna, specjalna gra Zelda. Znaczy, nie, ja może powiem, że na Zelda może zaskoczę trochę niektórych... No Znaczyna... nie, uży... o, że nie, o, że nie czekasz, bo Właśnie, nie uwierzę. Jakoś nigdy mnie Zelda nie kręciła. Wprawdzie grałem z kilka... Podsłonę, żadnych z nich nie ukończyłem niestety. Na tyle mnie nie potrafiła się, ale zawsze jakoś bardziej optowałem za Mario i jego przygodami. Nowa Zelda podobno ma być jakąś tam rewolucją, ma wykorzystywać i Motion Plusa wykorzystywać Vitality Sensora, czyli najnowsze gadżety nikomu niepotrzebne Nintendo. Ma być też... No właśnie nie wiemy jeszcze jaka ma być, bo cały czas... Pozostajemy w sferze spekulacji, tak naprawdę. I, i pierwszych konkretów spodziewamy się nawet trzy. I właściwie tu jest podobnie jak z Metal Gear, Gear Solving Rising, że z tej nowej zerdy pojawił się jeden marny szkic koncepcyjny, który był chyba rozpracowywany już na miliardy różnych sposobów, i nic z niego i tak cały czas nie wynika. I, i po tym roku oczekiwań myślę, że Miyamoto i spółka e, pokażą nam coś konkretnego, może gameplay, może jakiś efektowny trailer. I mimo, że na grę jakoś tam specjalnie nie czekam, to na pewno to będzie jedna z najmocniejszych pozycji na Wii. I myślę, że, że może nawet pobić Super Mario Galaxy 2. Zwłaszcza, że. Oj, jest. Oj po... nie, oj nie. Zwłaszcza, że już jest stworzona na bardzo dużo czasu. I przez te cztery lata od wydania Twilight Princess, myślę, że coś ciekawego wysmażył Miyamoto. Jego nie, no jednak jednak Mario chyba jest, wiesz, niezastąpiony, nie jeśli Ale... chodzi o Nintendo. Ale wiadomo, cały czas e, najlepszą grą czasów jest Ocra Ocarina of Time, tak? Ale to nie, takie, wiesz... Nie Deuserx? Nie Deuserx 1? Nie, jest, tak jest daleko. Temat na tę osobną dyskusję i myślę, że tam jak możemy przejść dalej, bo tutaj to bardzo rozajelnie nie ma co spekulować, bo nie mamy żadnych podstaw, żeby żeby cokolwiek stwierdzić, wszystko się okaże na E3. Znaczy, no wiadomo, że fabularnie jak to się może przedstawić? Masz jakiś typ? Znaczy, jak w, w fabulach jakby jako pisanie siedzę, pewnie jakby Łukasz z nami... O, teby, o właśnie, na... Łukasz nie ma z nami. I zresztą żadnych informacji też na razie na temat fabuły. Nie mamy konkretnych. No okej, okay, czyli pewnie ja. później będziemy musieli poczekać do konferencji Nintendo. Ja mam nadzieję, że może pierwszy raz w historii zamiast e, różnych dziwnych odgłosów będą normalnie dialogi z aktorami prawdziwymi. Bo, bo, bo i nie po... chyba, wiesz, bo to jest tak jak Resident i chodzenie i strzelanie. To jest trochę... nierozłączny element. Bo trochę już w tym względzie Nintendo jest zacofane i jeżeli już wytrzymuje jakoś to w Mario Galaxy którą Dialogów jest tak na lekarstwo o tyle w Zeldzie, która jest takim pseudo rpg em to tych dialogów jest bardzo dużo i te różne dziwne poszukiwania mogą czasami denerwować, zwłaszcza po dłuższym posiedzeniu. Więc może to zmienię. No okej, okay. to tyle o Zeldzie, a teraz powstajemy w... A jeszcze, jeszcze mam nadzieję, że całość będzie się opierać w jakimś stopniu na środku transportu, bo tak było w tej ostatniej części na DS, a Spirit nie podróżowaliśmy pociągiem, tak było w Windvakerze na Pinkyubie, tam podróżowaliśmy statkiem czy łodzią. Tak nie było w Twój lat 50 i mam nadzieję, że tutaj do tej koncepcji powrócę. Może będzie jakiś środek lokomocji, który porusza się w powietrzu. Tak, właśnie takie plotki były właśnie, chciałem powiedzieć, że pewnie to tak będzie. Byłoby ciekawie wtedy, na pewno. Okej, okay, to teraz Metroid ODRM. Co o tym myślicie? Czy, ta, czy ten tytuł wam się podoba, bo takie odejście trochę od, nie wiem, wizerunku serii chyba? No ja znowu was zaskoczę, bo jako no nazywam się fanem Nintendo, to, to mimo to test na Metroida nie czeka mi też mi to uniwersum, aż tak jak chociażby Mario nie kręci. Na pewno możemy się spodziewać rewolucji w kwestii sterowania, bo całość będzie się opierać na wykorzystaniu tylko Willota i on będzie potrzebny do zabawy. Zmieniona też zostanie perspektywa będzie połączenie chodzonej strzelaniny 2D z, z FPS-em trójwymiarowym i to wygląda na razie rewolucyjnie bym powiedział, nie wiemy jeszcze dokładnie na czym to będzie polegać wiemy tylko, że będąc robię FPS, nie, nie będziemy mogli poruszać się czyli na przykład, żeby wycelować jakiegoś przeciwnika będziemy musieli powrócić znowu do trybu 2D, przejść parę kroków i znowu włączyć się w ten trójwymiar, dopiero wtedy strzelić. No na pewno to, to jest jakieś tam odejście od, od tej koncepcji ostatnich Metroidów, ale jednocześnie łączy to te podstawowe m, części serii, które też przecież były takimi właśnie strzelaniami 2D. Być może to jest jakiś układ właśnie w stronę tych starszych odsłon. Zresztą rewolucja nie objawia się tylko w tym, bo za grę odpowiada Team Ninja. Moi które, ulubieńcy. Po tę grę z Nintendo, więc na pewno tutaj spory powieświorości wprowadzą. I na chwilę obecną jest to wielka niewiadoma, ale nie tyle pod względem tego, że nie widzieliśmy screenów, bo tych materiałów było dużo i filmików i gameplayów, ale pod względem tego, jak się będzie w to grać tak naprawdę. Czyli, z tego, będziemy... co wiem, to ma się grać na poziomym Willocie. Tak, tak. Mam wykrocywać tylko Willota, ale jestem ciekawy. Czy to rzeczywiście się sprawdzi? Czy to sterowanie wygodne? Mam pewne wątpliwości odnośnie tego. Ja jestem ciekawy, jak będzie z wydajnością tego na Wii. Przypominam sobie, że w zeszłym roku, chyba na się właśnie pokazywali nową grę z Marianem, naszym wspaniałym, i w trybie multiplayer dla czterech graczy było za mało pamięci, żeby wczytać odpowiednio duży obszar. Czasami ostatnia postać ginęła za krawędzią ekranu. Ale nie, akurat o, o ten. O możliwości sprzętowej bym się nie obawiał, bo Marek Golaksywa pokazał, że jest w stanie wyciągnąć bardzo, bardzo dużo, jak na swoje możliwości. No Nie. dwa połączone Gamecube, tak? <śmiech> Klejony taśmą. do jest na tyle doświadczoną firmą i na tyle dobre architekturę Wii, że myślę, spokojnie sobie z tym poradzą. Miejmy nadzieję. Ale w kwestii grafiki jest naprawdę przyjemnie i, i na pewno pod po tym względem będzie się wyróżniać Metroid od RM w, w grach na Wii. No okej, okay. czy ktoś jeszcze ma coś o Metroidzie do powiedzenia? No i premiera już niedługo, bo we wrześniu miała być wcześniej. Bo w czerwcu, ale przełożono, <śmiech> więc pozostaje czekać. No to czekamy do E3. <śmiech> o matko, dobra. Ale na to skoczyłeś teraz, Sulek. No nie? <śmiech> Znowu. <śmiech> Znowu? Okej, okay. to teraz przechodzimy do obozu PlayStation i The Last Guardian. Czyli taka, nie wiem jak to nazwać... Trzecia część, taka nie, niepełna. Ico. Duchowy spadkobierca. O, ładnie, teraz z tym jest, a zaskoczyłeś. Duchowy spadkobierca, ICO, Ico i e, Shadow of the Colossus. Także, no ja nie wiem, Fil, filmiki, mięgnioty, fotel. Myślę, że będzie znowu wielka przygoda tym razem z naprawdę dobrym grafiką, bo poprzednie części były pod tym względem no troszkę, tak powiem, niedorobione. Czy może nie poszczególnej części, nie, nie używajmy tej nomenklatury, uh -huh. ale, ale jakby dostało się opiera na tej samej koncepcji, w pewnym sensie, czyli że mamy dwie postacie, które ze sobą muszą współżyć i współpracować, więc stąd są te nawiązania. Zresztą za to odpowiadam, że to ten sam zespół, który stworzył ICO. Ale, i ale tym, związku... razem, i tym razem no. współpracuje chłopiec i jakiś kotoplonny. Nie, to... podobno, podobno no. to jest gryf. Aha, Zakiś... Podobno. <głos》>, <głos》>, iść, podobno. Chociaż, chociaż nie wygląda. Nagrywa i wygląda trochę dziwnie. Ale no trailery pokazane w zeszłym roku i screeny, no to tak bardzo bardzo przyjemnych barwach malowały rozgrywkę. Tak, no, ja, ja bym się raczej spodziewał, że to będzie naprawdę hit. No zresztą... No ale czego może się innego spodziewać pod Team Ico tak naprawdę? Ja mam no, nadzieję, bardzo. że tutaj Team Ico nie podąży za śladem wplatywania do każdej gry elementów akcji. I że obronią się przed tym i, i zamiast strzelania, stakania e, będą tutaj stawiać na elementy psychologiczne i na więź między tymi bohaterami naszymi. Ja mam nadzieję, że nie będzie typu <śmiech> Tak. Z obronązującą no, ostatnią tak, tak, modą. się pod tym. Chyba, że kooperacja między tym gryfem a chłopcem. No, ale to Tomu też ten klimat chyba by gdzieś uleciał. nie? Te, już już roz, rozmawialiśmy o, o, o, o dzieciach Neo, co się krzyczą do mikrofonu. A to ja na złość mam nadzieję, że będzie multi. No <śmiech> jezu. <śmiech> Będziesz mógł pokrzyczeć, jak czojaś matka jest głupia. Podbudować się. Ja <gry> jestem ciekawy element rozgrywki, bo tego też na razie nie wiemy. Znaczy tam na tych filmikach było trochę skadanki, było pamiętam trochę latania na tym właśnie stworze. Także będzie ciekawie, myślę. To będzie właśnie z mechaniką. Na czym będzie właściwie polegać cała gra jak te elementy będą się e, łączyć w spójną całość. To jest też myślę duża zagadka i sporo powinniśmy się dowiedzieć na E3. <głos> Jak ładnie zakończyłeś. <głos> o, o, mi interesuje, co tak dużo o tym E3, co to w ogóle za... Tak, Co to za w ogóle podcast, jakiś taki od, odcinek taki nudny. <głos> Nie, w ogóle co to jest to E3, że tak dużo się o nim mówi? Yy, przespałeś początek? <głos> <głos> tak jakby. Okej, okay. dobra, to lecimy dalej z grami, tym razem Call of Duty, nasza ukochana seria, Black Ops. To ja wam, to ja to wygląda jak Modern Warfare 3 na razie, koniec, kropka. No, no tutaj dziękuję, chyba to nie będziemy... Trajark, a nie przez Infinity Ward, także. No, tutaj chyba już nic nie będzie więcej mówił, bo tu chyba wszystko zostało zaopowiedziane zaopow... już, bo to Ale... Nie przesuwajmy, Modern, modern Fed 2 była dobrą grą. Naprawdę dobrą grą. Ja jeszcze nie grałem. Nie, prze, nie, ja, nie chodzi, chodzi o to, ja, że Black Ops niczego ja... nie wniesie. Ja, ja się nie zgodzę, gada. że może inaczej, była grą dobrą pod warunkiem, że siedział jej zamknięty w bunkrze, odcięty do internetu przez trzy miesiące przed premieru i nie widziały żadnego trailera. Wtedy można powiedzieć, że ta gra była dobra, ale w momencie, kiedy sprzedali całą fabułę, dokładnie całą od początku do końca na trailerach, no to wybaczcie, ale w momencie, kiedy tą grę po prostu przechodziłem, to była, a, dobra, ok, teraz będzie to, teraz to, teraz to i w końcu no nie było tak naprawdę momentu, w którym powiedział wow, ale to jest super, nie po prostu nie było czegoś takiego dobra, ale będzie, będzie lina, będzie można się po niej spuszczać i wyłamywać szyby to będzie, to będzie nie, nie, no, w ogóle współczynnik osomu w tej grze, w tym, w tym nowym kodzie przebija wszystko, ponieważ jest SR-71 Blackbird, także no dla fanów lotnictwa coś niezwykłego i to chyba na tym by się kończyły atrakcje dla fanów lotnictwa niestety Ale za to będą atrakcje dla panów turystyki, bo widzimy sporo obszarów. Tak, I... będzie nordycki power walking na dwóch karabinach i bóg jeden wie co jeszcze. <głosy> nie, ja, ja myślę, że to będzie gra, w którą nie można sobie usiąść i, i trochę się pobawić. Czy... No oczywiście, a później wpadniemy na mult i zostaniemy zbeszani przez dwunastolatka, który waży więcej niż półciążarówka. <głosy> Dobra, to już się nie wypowiadałem na ten temat. Jeżeli <głosy> dojdziemy do tematów amerykańskich dwunastolatków to wolę przejść dalej czyli do, do portala dwójki oczywiście, kto się upowiadał bo ja przyznam, z portalem jestem na bakier bo mnie ta gra nerwuje. wręcz no nie gadaj no. w zasadzie ściągnąłem sobie ze stima tę też sobie ściągnąłem i zaczarowała mnie totalnie przyszedłem w niecałe dwa dni i przykuła mnie jak, tak, tak mocno jak żadna inna gra pc pecetowo od dawna to jest coś niesamowitego i po prostu rozwiązanie, w jakiej tej grze zastosowano fabuła, cała otoczka to jest najwyższa półka i to jest geniusz Valve. I, I myślę, że jeżeli dwójka czeka się odpowiednich usprawnień i jakichś tam nowości, to tym bardziej, że, że ona ma być osadzona poza tym kompleksem całym i pojawi się otwarta przestrzeń, to myślę, że bez wątpienia, bez, bez żadnego zastanowienia zakupię grę i i będzie ale... długo na mojej półce. O, pewnie zakupić w wersji pecetowej. No tak, niestety na nie wychodzi. No właśnie, widzisz. A ja mam nadzieję, że Gabe się przeprosił w końcu z PS3, potem jak sobie powierzał, że to jest konsola, nie do zaprogramowania i wyszedł na najbardziej fujarowatego dewelopera na świecie. No ale nieważne, mam nadzieję, że się przeprosił z PS3 i będzie to działało porządnie też na tej konsoli. Czy nie można było powiedzieć o Rangeboxie? No ja mam nadzieję, że w kwestii popularnej też To się rozwinie ciekawej, bo jedynka pozostawiła otwartą furtkę w tej kwestii i myślę, że Wal powinno jakoś ciekawie ten wątek pociągnąć. A dla mnie tak dalej jest, ja jeszcze dokończę, dlaczego mi się nie podoba, bo dla mnie tak jest prostacka i nic mnie reprezentuje. To powinna zostać jako dodatek. Nie wiem, po prostu puste ściany, ten kompleks wygląda fatalnie. To właśnie chodzi o to, żeby ten klimat podtrzymać cały. Ale tam nie było klimatu, no co tam było za klimatu? Miałeś tam 60 klatek na sekundę, niezależnie od tego, na czym grałeś, bo nie było Tego, że, tego że jesteś w laboratorium, tego, że... <laughs> Przepraszam, że przyszedł ale ostatnio właśnie coś ciągnąłem na, na MacBooku na, ze Stima i miałem chyba z, z 15 klatek ja miałem 40, jedną <głos> <dobrze mówiłem>, więc... <głos> nie, ja się grałem wcześniej na Xboxie właśnie od Boxu i naprawdę tak jakoś tak do mnie nie nie. Ale skończyłeś w bo ona tak. się w dużym stopniu rozkręca tam w tym momencie, w którym jesteś i uh -huh. się ujawnia w jakiś tam element obularny. Nie będę zdradzał, ale chodzi o ten spisek, tak? No tak, ale no, no ale mi chodzi o, o gameplay, nie? Tam. W sumie... ja jest świetny, przecież ta mechanika portali tworzenia. To ale jest... to zabawka, to jest... taka, wiesz. To takie gry to mam teraz na iPhone'ie. na no, opęczki. No nie Tomek, po prostu się nie. Zna. Dzięki. Ja chyba też się nie znam, do mnie portal też nie przemawia. Jupi, nie jestem sam. No nie wiem, no dla mnie to jest gra jedna z moich ulubionych gier. Po tym jak zagrałem tę wersję na PC-ta i na dwójkę czekam. Z Z ogromną nieciepliwością. To jest, a mnie to właśnie ciekawi, że z takiej małej swojej popierdółki, która, która nie miałaby dużą grą, urosła na miarę takiej, takiej, takiej produkcji, że, że będzie teraz oddzielna gra. Ja też jest... nie rozumiem fenomenu tej gry i wygląda, to dla mnie wygląda jak jedna, może to dziwnie zabrzmi, duża mini gra. No, dokładnie. Minigra. No i dlatego w związku z tym mam nadzieję, że będzie dłuższa trochę niż jedenka, bo jedenka dało się skończyć 5-6 godzin i to było za mało trochę. Chciałby się w tym kompleksie trochę dłużej pobyć. I z tego, co wiem, w dwójce ma być... Yy, a poziomów, tak? Z tego, co tam słyszałem? No ja na ten temat nic nie... wiem. <grym> coś tam czytałem, że właśnie gracze mają sobie tworzyć własne poziomy i potem je udostępniać. No, to może być ciekawe, bo to przedłuży na pewno w znacznym stopniu żywotność. Pytanie, czy będzie się chciało komuś wymyślać takie To takie poziomy na tyle rozbudowane, żeby się w nie chciało grać. Ale spokojnie, tak. w, w Little big LittleBigPlanet czy mod Nasional, a Rejser myślę, że graczom się będzie chciało. Dokładnie. Te gry raczej udowodniły, że jest du duże grono osób, które potrafią stworzyć całkiem ciekawe poziomy. Ale ja się zastanawiam też, czy w Portale 2 Valve wymyśli coś nowego kwestii wykorzystania właśnie tego Gravity Guna i, i strzelania z portali, czy może nie wiem, dojdzie trzeci portal, który będzie wprowadzał coś nowego, czy pozostaną te dwa i na tym będzie cały czas rozgrywka polegać, tylko że w innym świecie, będzie, w innych miejscach będzie osadona. To mnie też zastanawia. Ale, ale nawet jeżeli nic, nic się nie zmieni, tylko zostaniemy, nie wiem, nowe poziomy wyłącznie, to, to i tak wie. No, okej. Okay. Dobra, to już nie będę opowiadał na temat tej gry, bo ja mam jej dość. Więc przechodzimy dalej do sympatycznego tytułu, jakim jest Epic Miki. Kto, kto tu coś powie, bo ja przyznam, że nie jestem w temacie? Ja pamiętam tylko o jakiejś zapowiedzi sprzed pół roku czy sprzed roku wręcz, i więc mogę być nie w temacie, bo coś kojarzę, że niedawno zostały jakieś nowe informacje ujawnione na temat tej produkcji. Ktoś wie coś świeższego? Ja czytałem ostatnio, że ma być zmieniona koncepcja tej gry, bo coś tam się stało w firmie deweloperskiej i oni podobno nie odlężali chyba z zaopatrzeniem tej gry w odpowiednią szatę graficzną i teraz zastanawiam się o zmianę trochę tej koncepcji i przez to prawdopodobnie premiera gry się przesunie. Ale to ma być... Takie nam śliczny krab, do dobrego to... tytułu, że miałem mieć mroczny i steampunkowy klimat, wyjdzie to... nam teraz krab ze złografiką. Ale to platformówka ma być, tak? Czy to to ma być? Właściwie nie wiadomo, chociaż. <głos> Super. <tutaj głos> rozmawiamy o komiki. Do nie, dokładnie nie wiemy, ale tak jak powiedziałeś, tam się opierać głównie na platformie o zręcznościówce w takim to klimacie będzie utrzymane. I, I generalnie jeśli chodzi o klimat, to będzie taki steampunkowy świat, myszkimiki, która mści się na swoich przeciwnikach i, i, i głównym elementem który który stanowić o tej gry ma być magiczny pędzel, coś na wzrokami, który będzie... Jak będziemy to brzmi? <grym> różne elementy świata. Tak, to będzie zerwanie z wizerunkiem myszki Miki dotychczasowym. Zdecydowanie. Kupuję to w ciemno. Ale nie, myślę, że wygląda oryginalnie i jeżeli pozostanie w tej koncepcji i, i dooferuje coś więcej niż w kwestii mechaniki, więcej niż zwykła platformówka, to może być dosyć ciekawy. Może, może być całkiem ciekawa fabuła. Taka, przynajmniej na początku była zapowiadana jako mroczna. Chyba nic się nie zmieniło specjalnie od tego czasu. No tak, to prawda. I pierwsze screeny w kwestii oprawy graficznej może nie powalają, ale ten klimat właśnie jest ciekawy i myślę, że może być dosyć mocnym elementem gry. To zostajemy w klimatach platformu. Ach, jak... Jeżeli ktoś by ktoś, kogoś by ta gra interesowała, ale nie ma Ui, dziwnym profem, bo w Polsce chyba wszyscy tą, tę konsolę mają, to, to powiem, że możliwe będzie, że gra w nie przeniesiona na PlayStation 3 i Xbox 360 Jeżeli nie określonym nieokreślonym czasie i być może wykorzysta PlayStation i Natala. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, to, to jest Big Planet 2. Co na ten temat myślicie? Bo przyznam, ta gra mnie wbiła w fotel. Nie chodzi o pierwszą część, tylko o, o zapowiedź drugiej części, bo nie przypuszczałem, co jeszcze można, co można wymyśleć do tej gry, żeby się sprzedała. A tu jednak, a proszę bardzo. A mnie twój? nie ruszyło ani trochę. No co cię nie ruszyło? A, to, a totalne akonstruowanie nie poziomów? Fenomen, nie rozumiem fenomenu pierwszej części gry. Jest dla mnie w ogóle, niczego nie wnosi w ogóle do branży. A grałeś? oczywiście, że grałem. Długo grałem, próbowałem. Się ale w multiplayerze? Multiplayer to znaczy, że z innymi ludźmi? Tak. Nie, nie za bardzo. A widzisz, Znajmniej. to jest jednak gra, którą jest jestem właśnie zwanikiem multiplayera. Tam brakuje możliwości. Brakuje mi, ja wiem, że ta gra to się niby jest pełna możliwości, ale mi ich brakuje. To znaczy w kwestii poruszania. Mi to boli, że jakby może tylko skoczyć, złapać się i praktycznie Ale to My jest skuwa... platformówka taka, wiesz, to co tam byś chciał jeszcze? jeden jest, ruch więcej to jest czy coś. Miałem 2,5 D przecież. Nie. Tak zwykłane. To jak Mario, też. tak samo. Mario z tak samo, a skacze biega no i. No nie wiem ja myślę, ja myślę, że tak jak jedynkę rozpatrywaliśmy w kategoriach platformówki z dodatkiem edytoru, to tak Little Big Planet 2 to będzie rozbudowany edytor, w którym będzie można robić sobie nie tylko platformówkę, ale też inne elementy rozgrywki. Tutaj istnieją inne gry, ale tu istnieje obawa, czy to się sprzeda, bo nie każdy jednak nie każdemu jednak będzie się chciało chyba tak na tyle długo w tym edytorze siedzieć. O, i będzie się, i... się chciało, mówię Ci. No z, dobra, z tego, co raz... pamiętam, powstało chyba już 2 miliony, dobrze, do, chyba dobrze pamiętam, 2 miliony pas do pierwszej części. No tak, ale to nie zmienia faktu, że twórcy będą musieli sporo tych poziomów wymyślić, bo jednak Z tych dwóch milionów, to nie wiem, może 5% naprawdę się zainteresowało tym edytorem stworzyło coś sensownego, a reszta grała głównie w trybie singlu. O nie, nie. Jest pełność, właśnie te dwa miliony to są poziomy stworzone przez innych graczy. Jest ich naprawdę pełno, dziennie pojawia się około, nie wiem, nie wiem, nie chcę skłamać, ale jak wchodzę, to jest ich pełno i naprawdę są na przewrotnym poziomie, nie są takie wiesz papieru dółki, tylko wchodzi się normalny poziom jak, jak to wymyślali twórcy. Dobra, ale w każdym razie ten mam nadzieję, że ten ezro nie będzie na tyle rozbudowany, że trzeba będzie nad poziomem siedzieć kilka dni, tylko jak ktoś będzie chciał coś prostego stworzyć, to będzie mógł to zrobić i ten ezro będzie na tyle intuicyjny, że będą mogli obsługiwać go zarówno dorośli, jak i dzieci, bo, bo chyba też do dzieci jest skierowana ta gra. W dużej mierze. To masz gotowy... W... No, no mów, mów. Dla mnie ten tytuł ma szansę, przynajmniej w moim przypadku, tylko wtedy, jeżeli ten edytor będzie ogromny i będę mógł naprawdę zrobić, co chcę, a nie te gry, czy wyścigi, czy przygodówki, że one będą mi tak do siebie podobne strasznie. i też to ciekawe, się... jak to będzie, że rzeczywiście będzie można zrobić zarówno platformówkę, mm. i coś z ala Space, Inv Space Invaders, albo, nie wiem, wyścigi, bo, bo te wszystkie gry pokazywano na, na trailerze, który został wypuszczony. No dokładnie, tak będzie. Wiążą. Ale żeby te wyścigi dajmy na to były ciekawe, to żeby oni twórcy mówią, że możesz robić całe gry, ale nie, żebyś, że jedna osoba zrobi wyścigi i druga osoba zrobi wyścigi, one będą bliźniaczo podobne. On, te osoby muszą być w stanie zrobić wyścigi całkiem inne, tak jak wipeout, a Burnout, że tak powiem. Znaczy te wyściki z tego, co kojarzę po tych filmikach, to one będą tylko widoczne z góry. Tam tak nie wiem, czy wiecie, ale w pierwszej no części jest taki specjalny pasek, jak sobie budujecie poziom i on się za, o, z czasem zapełnia, więc te poziomy też nie mogą być za bardzo rozbudowane. No właśnie. Czy to będzie tylko ta sama mechanika jazdy, te same modele? pojazdów, myślę, że tak, tylko na różnych planszach. No to, to tak to inne gry dają to samo, chociażby bodajże modnej szczęście zapewnia. No właśnie taką o tym chodzi. że W tym momencie tworzenie gry wyścigowej w tym, w LBP2, mija się CM, bo Modern Generator świetnie naprawdę te, tą ideę Play Creator spełnia i w tym momencie wyścigi w LBP2 kompletnie odpadają. No ale dlaczego? Przecież możecie sobie zrobić normalny, a ten, a myślę, że te elementy będą się, się mogły łączyć, czyli robicie normalny poziom 2,5D, idziecie sobie sackbojem, wsiadacie to do samochodu i jedziecie sobie, podjeżdżacie po prostu. Jakiś wyścig, nie wiem, z, z innymi i potem wysiadacie samo, samochodu i lecicie dalej do samej me, do samej tej apety. Więc może Ta część, część ma być taka 3D czy pseudo 3D, czyli ma być trochę więcej możliwości ruchu, tak? Nie tak jak w pierwszej części, że tylko lewo góra dół, nie? Znaczy te elementy platformowe to tak, zostają takie jak będą. A z, a z tego co widziałem po takich i po filmikach, to te wszystkie wyścigi to po prostu ci, kam, a, a kamera zjeżdża w od, a pod, a pod odpowiedni kąt. I to też zostaje 2D, tak jak gdyby, 2,5D. Bo jedynka, jedynka na przykład, teraz sobie wyobrażam, jak w dwójce chciałbym zrobić, powiedzmy, strzelankę, czy hack and, hack and slasha. To tylko idę w lewo, w prawo i strzelam? No tak, to no tak to chyba że kamera ci automatu. jakoś... To żebyś... jak, zwykła kontra dała mi tyle taką zabawę, nie? No i zabawę. Chciałbym mówić kontra BLEED BIG PLANET. Kontra no właśnie. za pomocą Sackboya to jest zupełnie inne doświadczenie zapewne. O nie. I multipla i Dacz graczy. Mm. <grafy> o nie. Znowu będzie można zostać wyzwanym. Muszę no. myśleć bardziej nad tym, co mówię. <grafy> Ale wiadomo, wiadomo, czy do gry dołączone będą, będzie dołączona jakaś kampania, czy po prostu dostajemy... 2, to mamy edytor i robimy z nim, co chcemy, a jeżeli nie chce nam się tworzyć poziomów, to nie mamy co z tą grą zrobić. Nie, no, standardowo pewnie będzie tak jak w pierwszej części, że masz tam kilka kilkanaście tych światów w różnych częściach położone, tam była Afryka i te inne, i po prostu sobie przechodzisz, już, a może zacząć zabawę, zabawę z projektowaniem poziomów. No ale jak, jak ten, jak ktoś opiera wyłącznie rozgrywkę single player, to chyba tak samo jak jedynka. Nie bardzo nie trafiała, to dwójka, tym bardziej. Nie ale ten to... single player w pierwszej części był nawet długi, wiesz? To nie był taki na, po mocaszemu potraktowany. Ja podejrzewam, że single w dwójce będzie prostszy, ponieważ w jedynce tak naprawdę proste były pierwsze trzy, cztery lewele, a później zaczynało się pod górkę i większość młodszych graczy po prostu tej gry nie ukończyła. Oj, tak. Także podejrzewam, że tutaj też też Madi będzie musiał wziąć to pod uwagę i tam nie wiem, będzie stał jakiś dziadł z strony nad nimi i będzie mówił, zróbcie prościej, bo, bo będzie źle. No dobra, to co chyba tyle od The Big Planet, bo się troszkę rozgadaliśmy. Myślę, że warto zrobić kilka sekund przerwy, żeby słuchacze trochę odetchnęli i i wracamy za kilka chwil. OK, witamy po krótkiej przerwie. To lecimy dalej do do do do, do co nam jeszcze zostało. Crackdown 2 mamy. Co myślicie na temat Crackdown 1? To hardo, jak tania dziwka. Przykro mi a to jest jedyne, co mogę powiedzieć. Nie. Tam była beta do Halo trójki, tyle mogę powiedzieć. A no to faktycznie było po co kupować. Ale mi się o. podobało. Aj, no, no co wy mówicie? Mi się wcale nie się w nie wiem, no Nie wiem ja, wiem, ja nie grałem, ja tak żartuję. <grym> Super. Nie no, ale, ale, ale ten, ale, ale co mu się nie podobało? Piotr? Się, mi się po prostu nie podobała jakoś ten, ta cała rozgrywka, że jesteśmy tym gliniarzem z supermocami, bukieranym, więc co robimy i w ogóle. Świetna sprawa jest taka, że patrzyłem sobie na porównania screenów i się okazuje, że miasto kompletnie się nie zmieniło. Czyli to jest na takie zasadzie, dobra panowie, robimy na bokro i zatrzymujemy stare miasta No ale nie wiem, no mi się tak bardzo podobało, bo to był taki swoisty A sandbox to kiedyś na porządku Premier Xboksa 360 jakoś tak nie było takich gier dużo. Taka no, o, od nową. Nie tęskna mi do krawinał, na no, naprawdę. Pamiętam, mm. że mi irytował. Ale te moce potem, jak, jak, jak, jak już dopakowałeś postać, mogłeś skakać takie tak, a przez, przez budynki całe, to cię nie kręciło takie hasanie sobie po tym całym mieście? Nie, przykro mi. No to miałem w prototaj, w też nie lubię. A Infamous? Infamous uwielbiam. A no to przecież to jest taka sama gra. Oj, nie zgodziłbym się. Dlaczego? Bo nie było jeżdżenia samochodami z burną fizyką, a ja jeżeli mam burną fizykę ja z samochodami, to gra miejsca miejsca nienadzę. Ale to nie jest w związku z tym do dupy. Ale to nie musiałeś przecież jakoś do tych samochodów. Mogłeś sobie skakać, mogłeś sobie skakać. w ogóle to jest drugorzędny element, nie wiem. Ale nie no, dla mnie, jeżeli są samochody, to muszę nimi jeździć, tak? GTA 4. Ale nie musisz nimi jeździć. Tam, tam właśnie Ale to ja było tak rozwiązane, że mogłeś sobie jeździć, a mogłeś sobie dopokość postać i potem skakać. I, i to i, i na jedno wychodziło. Nie, okej, okay, tylko że no ja akurat lubię jeździć samochodem, tak? I w rozgrywce z tego względu gra mi się nie podobała. Subiektywna opinia, dziękuję. Trzeba sobie Kolina kupić, nie? Albo Networkspida. Net Speeda sobie kupiłem. No. I nie, wy... nie nasycił Twojej potrzeby jazdy samochodem? Nie. Przykro mi. Moją potrzebę no, bo... jazdy je... samochodem jest trudno nasycić. Ale moment, w crackdownie jedynce da się przeżyć bez jazdy samochodem? Da się, bo ja przeszedłem bez jazdy samochodem. Tak no właśnie, no to to to Nie, chociaż nie, bo tam jest chyba kilka misji, że, że faktycznie musisz jechać. Mhm. Bo tam chyba musisz przejechać przez te punkty kontrolne, są te wyścigi. A nie, o, żeby tak. od razu grę skreślić, nie? No. No, tam niewystarczający powód. My no. czekamy, ja, ja, na razie, ja na przykład czekam na Ktardana 2, bo jestem ciekaw jak tam twórcy rozwiązą właśnie. To... Nie tylko się podoba, że twórcy zdecydowali się na pewno stylistyki na taką bardziej komiksową, wprawdzie jedynka już trochę była w tym kierunku skierowana, ale tutaj już mamy prak praktycznie pełną integrację z tym tą komiksową otoczką. I to jest dobry krok, o tyle, że Crackdown to zdecydowanie nie jest realistyczna gra jeżeli tutaj twórcy mieliby udawać ten realizm, to wolę, żeby stawiali właśnie na taką na taką stylistykę. Już na siłę starać się zrobić e, grę realistyczną, w której z której sama mechanika taka nie jest. Ale no, też po części, no. części grami przypomina Just Cause 2, bo to ma być właśnie taki sandbox, który możemy robić, co chcemy, bawić się możemy tymi narzędziami do gry, w sensie możliwościami bohatera, które nam oddoli twórcy. i nie no Crackdown to jest zdecydowanie infamous, i tutaj się nie zgodzę. To jest jakby kalka tej gry. Infamous to jest a, crack -a, a, crackdown, a crackdowna. No dobra. No, ha, więc wygrałem. Okej, okay, to przechodzimy teraz trochę będzie na sportowo NBA Jam. Graliście w, w, kiedyś? W starsze wersje? Gry sportowe to zło. Ale, ale to nie jest taka gra sportowa, to jest taka gra sportowa a arcade'owa, że tak by się zrymowało. Gra sportowa z wielkimi murzynami, którzy biegają po boisku z piłką. Z wielkimi głowami jeszcze tutaj. Już już się jak w domu. To jest gra dla Janka z kilku 12-latków, no. Oj, no nie obrażaj mnie, bo mi się to podoba. Ja grałem, zagrywałem naprawdę mecze dwóch na dwóch, jest są fenomenalne. Jeśli A tam to... online? Kiedyś nie było, bo kiedyś nie było internetu, nie. ale, te, ale teraz pewnie dorzucą i będzie moc. Tak. Nie porwałeś tak na żywo w kosza pograć? Wejść na dwór, wiesz, w ale Tam, Ale na żywo nie masz ognistych... Na żywo nie masz ognistych tych rzutów, ani wiesz, nie, mo, nie, nie możesz tam robić takich dziwnych akcji, co, co się robi w pęby nikt, i jam. Nikt, nikt Ci nie broni obraz piłki benzyną i grać w rękawicach ale no. Mamy dzisiaj rozmówców? A ja, A ratuj? Gry generalnie są do tego, żebyś mógł robić na ekranie to, czego nie możesz w życiu, a w przypadku gier sportowych to się w ogóle nie sprawdza. Chyba w przypadku każdego tytułu, bo możesz to robić bardzo łatwo. Nie mogę, bo w NBA nawet ja... na kompletnej wsi możesz znaleźć kogoś, z kim możesz zagrać. Ale nie możesz skoczyć tak, żeby przeskoczyć cały kosz. To no jest kwestia treningu. Podejrzewam, że o tym nie jesteś. Okej. Okay. Dobra, to może przechodzimy do kolejnej gry, jaką jest Need for Speed. Tak. No to teraz ja słucham, aby wy, mów, wy mówcie, bo... Ale Tomek, ty wybrałeś tę grę, więc ty możesz powiedzieć. Nie, bo ja się denerwowałem, bo tutaj wybrałem NBA Jam i... i to nie, nie dałeś mi do głosu, tak by coś powiedzieć, pozytywnie. No to jeszcze powiedz, proszę, powiedz. Bo tak było tak... Nie, bo ja, to lepiej nie, bo ja chciałem powiedzieć, że jak będzie online, to mam nadzieję, że, te, że system friend codów zadziała dobrze i nie będzie trzeba czekać 24 godziny, żeby no, połączyć się. Dobra, to, to, już do, to, to już nie mów. Dobra, nowy Need for Speed, robiony przez kolesi od Burnout'a. Tak, Criterion Games, gości, których uwielbiam po prostu. No właśnie, mogę, jak... się, pod, mogę się podpisać pod tym, też lubię, Criterion Games. Oni są geniuszami dla mnie, wszystkie Burnout'y dotychczasowe, Black na PS2 i Xbox'a, to było po prostu coś wspaniałego. I jeżeli oni się zabierają za nowego Need for Speed to wiem, że to będzie kolejny po pokroju takiego undercraper, czy czegokolwiek innego, czy shit, jak ostatnio wyszło. To, że będzie to solidna arka lub gałka, naprawdę. Ludzie ja jest... mówią, że Shift jest solidny. Co? Ludzie mówią, że Shift jest solidny. Może nie jest to powrót y, serii do, do peł pełni chwały, ale, ale był zdecydowanie lepszy od karbonu na przykład. Znaczy, no ja, ja, ja w ogóle tutaj w tym momencie nie będę z tobą wspierał, no bo Shift był lepszy od karbona, ale to mimo wszystko nie jest to, do czego nie for Speed nas kiedyś przyzwyczaił, także tak, no... no ja cokolwiek, liczę... co porównasz z karbonem to wygrywa, tak? To zawsze znaczy, wiesz, to podejrzewam, że nawet wersja prostyta na komórkach, którą kiedyś miałem, była lepsza. Takie się przy bawiłem przynajmniej i przejście jej zajęło mi dłużej niż dwa wieczory, ale to z tego względu, że sterowanie było troszkę trudniejsze. No niemniej, no liczę na to, że Krajkiliun pokaże klasę po raz kolejny i po prostu dostarczą nam grę, która będzie działała tak, jak powinna i będzie miała tylko mechanikę jazdy, jak powinna. Nie będzie to na pewno symulator po kraju Gran Turismo, ale podejrzewam, że będzie fajnie. O. Wolelibyście ścigałkę arcade'ową na wzór undercovera, czy raczej w kierunku shifta, żeby podążali twórcy? W kierunku Most Wanted. Właśnie, tak. Policja, tuning i dobra muzyka. Klimat i fabuła by się, też byłyby całkiem mile wieczne, widziane. Wieczne golden hour nad miastem. Świetna sprawa. Tylko, że póki co nie wiemy nic. Poza tym, że jest lista chyba 20 tytułów i możemy sobie wybrać, jak chcemy, że graś nazywała. A to był chyba taki żart, no nie, że wy znajdujecie domeny, to my wam pokażemy, że nie domyślicie się, jak się będzie nazywała kolejna część serii. No, jako jak zarejestruwali 20 domy, trudno było. 18. No, sorry. <śmiech> no to zawsze Wiesz, dwie gry mniej. Zarejestruję te dwie dodatkowe, specjalnie dlaczego będzie 20. Okej. Okay. Zapłacę 2,44 Nie, no mnie już nie for Speed, przyznam szczerze, trochę nie, nie grzeje, więc ja tak nie czekam. Dlaczego? No mówię, że mnie nie grzeje po tych ostatnich wyczynach. Nawet jeśli to mają robić kolesie od, od Burnouta. No, też zasmakowałeś prędkości w realu, dlatego. No, nie wiem, wiem, jakoś to... ta seria mi już nie... nie, nie no, tam dobra. <laughs> to teraz może coś o desce, czyli nowy Tony Hawk. I jego magiczna deska, która się do niczego nie przydała. Shred, a, czyli ta kolejna, kolejna część z, z tym z tym z tym, z tak, z z tym, z tym, tak no z tym nie wiadomo jeszcze, czy będzie wykorzystywać tę tą deskę. Bo... No. będzie, bo zapowiedzi były. Ale nie wiem, nie wiem, czy wiedzieliście, bo jeszcze przed premierą Raja w ogóle się pojawił w sieci filmik, na tej desce stoi Buldo, i sobie podskakuje randomowo, a postać która robi backflipy i w ogóle jest achioch. A widziałem to. Także no, to, to jest banalnie prosta gra, bo czegokolwiek byście nie zrobili, trik wychodzi. Dla mnie Tony hulk się skończy w momencie, kiedy po prostu dwójka była okej, okay, trójka była okej, okay, czwórka krab, później wyszedł skate i po prostu ja już nic więcej od deski i z danego nie chcę, ten to jest już za stary. No dokładnie, pierwsze trzy części były fenomenalne, potem to już niestety. Oni chyba niepotrzebnie w tej stronie symulacji. Powinni zostać przy tych orkidowych klimatach. Ale w każdym razie dzisiaj na blogu pisaliśmy, że prawdopodobno jest, że gra będzie, będzie opierać się też na, na snowboardzie. Będzie można sobie powiedzieć na desce snowboardowej, nie tylko na deskorolce. I to jest, myślę, dobry pomysł, bo konkurencja nie śpi. Mamy Sean White Skateboarding, który przesz przeszedł ze snowboardu na deskę. Jest przecież skate trójka. I tutaj, jak ty wierzy, się mocno starać, żeby jeszcze jakoś udźwignąć ciężar Tony Hawk'a, jego świetności z poprzednich lat i no na razie też cały czas nic nie wiemy na, na temat tej gry, więc ciężko nam oceniać. Znaczy no tak znaczy jak no mówię, tak... no niestety ten Tony Hawk już się chyba skończył i, i myślę, że tutaj ma o trochę taki przyczynek, tego jest seria Skate, która właśnie poszła z strony symulacji i Tony Hawk chciał, żeby tak samo to, to wyglądało, niestety mu nie wyszło. Ale fani dyski mają w czym wybierać, więc... Jeżeli Tony Hawk się skończy na Shredzie, to myślę, że nie będzie wielkiego jakiego lamentu. No właśnie. A teraz mamy kolejną właśnie taką serię, która się ciągnie i ciągle się skończyć nie może, czyli Guitar Hero. Najnowsza część, to już szósta chyba będzie, tak? Czy, czy, czy te, a, te... Szósta, no prawda, a tych wszystkich... Mhm, bo tam jeszcze był chyba Van Halen, Metallica i kilka innych. Aerosmith no, bodajże. O, to właśnie też był. Tak więc co myślicie, czy te gry muzyczne jeszcze się tak troszeczkę abawią, czy nie? Czy już raczej męczą? No ja że oni mogliby skończyć gdzieś w okolicach trójki i po prostu dawać te wszystkie ścieżki jako DLC, a nie się teraz bawić w nowe kontrolery i z tego co widziałem, do szóstki ma być gitara Transformers. Wszystko mi się udało uchnąć w jednym kawałku plastiku i może teraz zmieniać boczne panele. No wow, ale jeżeli to ma być innowacja na miarę nowej części gry, to ja dziękuję. Ale szóstka to będzie ten World of Rock, tak? Chyba tak. Z tymi, z tymi świniami, które, które stworzą się z ludzi. No i z tą gitarą nową. Nie wiem, czy widzieliście te zdjęcia. jest no, gitara Transformers. No, Topór. mi się podoba bardzo. Można sobie no zmieniać. Będzie... Jak będą te dostawki tanie, to będzie całkiem ciekawe. Będzie można bardzo malowniczo rozwalać gitarę. Mam nadzieję, że centrum ten podstawa będzie bardzo solidna, a te boki będą się rozlatywać i będzie można tego. bach, bach o scenę. Tym doporem. Star power po prostu będzie podskakiwał jak wściekła. Tak Poza tym to kieruje mój wzrok w kierunku Rock Band 3, bo instrument klawiszowy wchodzi może wreszcie zakupię Rock Banda, bo tak poza tym to nie wyglądał na mnie zbyt ciekawie. Zresztą żadna gra muzyczna nie wyglądała ciekawie właśnie, bez klawiszy. Jeżeli mam jakieś o jakiejś ewolucji rewolucji, to chyba bardziej yy, spełnia ten to założenie Rock Band 3 niż Guitar Hero 6, bo Guitar Hero poza tym, że mam nową fabułę i nowy instrument, to to chyba za wiele się nie zmieniło i raczej możemy oczekiwać tego samego z poprzednich częściach. Tutaj przepraszam, Adrian, że ci przerwę, ale właśnie dołączył do nas Filip. Witamy Cię Filipie. Halo, halo, halo, witam. witam Witamy. No i cóż, myślę, że już kwestie Guitar Hero omówiliśmy, My nie będziemy do niej wracać, więc zajmiemy się teraz kolejnym rytułem, na który czekamy i wiemy, że pojawi się na E3, a jest z nim kilizon 3. Tutaj Filip może tak na pierwszy ogień O tak, no przede wszystkim to oczywiście co mają nam zaprezentować twórcy na względem Kivzona najnowszego to bardziej rozbudowana kultura Helgastów niż ta, którą do tej pory mogliśmy zobaczyć, czyli mamy zobaczyć też Helgastów od tej ludzkiej strony. No cóż, e, większość z Was pewnie widziała już e, ten teaser, który został stworzony i który obiegł sieć i który robi wrażenie, dlatego że nie wiadomo czego się spodziewać, czy główny bohater przejdzie na stronę Helgastów czy nie, e, no, ale cóż. Co, co błagam? No po prostu ludzie, główny bohater przychodzi na stronę Helgastów. Według mnie raczej będzie jakaś taka fajna akcja typu espionaż, że my sobie założymy tą zbroję Helgastów i polecimy im strzelać w plecy, a nie... No żeby też tak właśnie do myślałem. Stronę, no. no właśnie, ale ludzie. tak większość osób myśli, ale... Popatrz na to z drugiej strony. Jeżeli mówią, że poznamy hergastów z, z tej drugiej ludzkiej strony i że będą oni fajni i że zobaczymy ich kulturę i że zobaczymy, że nie są tacy straszni, to raczej twórcy nie powtarzaliby tego jak mantrę przy tej trzeciej części po to, żeby se wstrzelał im w plecy będąc ubrani jak oni. No jesteś jeszcze Słyszy... się okaże, że zaraz zakocha się w jakiejś kobiecie z rodu Helgastów i to już w ogóle Oho! opera mydła, w... z tego zrobi. W ogóle słyszysz co? Mówisz kultura hergastów? jakiejś jasna strona. Znaczy nie, no oni, oni mają tam mają przecież jakieś swoje własne kulturalne sprawy chociażby bardzo mi się podobała ich filozofia która była wypisana w dwójce na różnych na różnych tam tablicach, które mogliśmy zobaczyć. Na przykład była, że wojna jest świetną inwestycją, jednakże każda inwestycja może być groźna, dlatego patrzę, do czego strzelasz. No. Także no, jak, jakaś tam strona kulturalna może być, tylko że no nie wiem, jakoś nie bardzo widzę tego przechodzenia na drugą stronę Sewa. Znaczy, tak jak mówisz, pewnie będzie z tym, że się dołączymy na, na moment do nich, żeby tam przeprowadzić jakąś akcję, nie wiem, żeby się poczyt pod jednego z nich. Może będzie miał wątpliwości w pewnym momencie. Nie? Tak i sprawdzi, jak jest po drugiej stronie. Dokładnie. Mocy. No nie, no ale kolejną rzeczą, którą jeszcze zapowiedzieli twórcy, to oczywiście kilka nowych pokawek, z czego robi wrażenie tylko bazuka strzeliwającą mnóstwo małych rakiet I, i oczywiście jetpack. No i zobaczymy. A widzieliście jak... go w akcji na filmiku? Bo tam się pojawił już no to, to nie, nie tak jest tak... jetpack, to raczej chyba będzie jump pack, z tego co tak obserwowano, jak on działa. No, no to też... się Chyba nawet tak go nazwali. Będzie kładziony duży nacisk na walkę wręcz. No tak, to widzieliśmy oczywiście też na tym filmiku, który został pokazany. No i właśnie zobaczymy, no zobaczymy, czy, czy będzie to tylko jakby takie przedłużenie historii dwójki, czy, czy, czy też dostaniemy coś nowego, co mogłoby konkurować z Bad Company 2, Modern Warfare i innymi. Znaczy mnie ciekawe, jaka będzie kwestia tej grafiki, bo wiadomo, że oni to, to A3 robili na silniku ulepszonym dwójki więc no, no, zastanawiam się, co w kwestii graficznej pokażą, bo jednak jakiś złączy ma wspierać technologię 3D i myślę, że jednak troszkę może być takich nie, nie dociągnięć, bo wiadomo, że jednak PS3 nie, nie, nie uciągnie 3D w, w full detalach i To, że powinni trochę rozmaicić tereny po których się poruszamy, bo i w jedynce i w dwójce cały czas ten teren był jednostajny i mogło trochę to się nudzić i było zdecydowanie monotonne i teraz może jak przeniosą się w te śnieżne klimaty i jeszcze dodatą jakieś, jakieś inne obszary, to może być ciekawe Ja krzyczę głośno, że chcę więcej sekwencji gdzie będzie się biegało mechem bo mechy są fajne <śmiech> Nie, ja powiem szczerze, że ja oczekuję po tej produkcji zdecydowanie więcej akcji Chociaż to nieco absurdalne, tak myślę o dwójce, gdzie cały czas coś wybuchało wokół mnie. Ale ten, ale cieszę się, że, że pomaga Naughty Dog przy produkcji Kewsona 3 Więc być może oni im podrzucą nieco pomysłów swoich zachardec. No i nie wiem. I zobaczymy, może jakiś taki bardziej przygodowy shooter. Najtendryk się pojawi. Na przykład. Będzie można. Który będzie będzie hergał O. I Boberek <grych> będzie mówił jak on. O, tak, tak. tak. W sumie Visari zginął, więc Boberek nie ma w tym momencie roli do Kielzą na trójki, także łupnie się go gdzieś tam. <głos> Okej. Okay. Dobra, to myślę, że temat ramach już nie będziemy dalej podkować bo zobaczymy, co pokażą na E3 i przechodzimy do kolejnej ulubionej gry Filipa, czyli Star Wars The Force Un Unleashed 2. Tak, tak, tak. Dokładnie tak. Um, już niedługo, ponieważ już jutro bodajże ma się pojawić nowy trailer Nowy, wypasiony trailer, już widziałem e, pierwsze, no nie wiem, ułamki trailera. <trylera> trailer trailera widziałem. Okay. Teaser to się e, nazywa chyba, nie? Słucham jeszcze raz. Jeszcze to się chyba teaser nazywa. Nie, nie, nie, właśnie to nie był teaser. Teaser to był już dawno, dawno temu. Sam e, oglądałem e, to, to, co walczył z tym dużym, z czymś no większym tak, tak, nawet tak. od Rancora. To, to był teaser, a teraz jeszcze wyszedł nowy filmik. A, który można obejrzeć na Game Trailer obecnie i za no właśnie ten jeden, dwa dni ma się pojawić ten pełnoprawny trailer z Targów E3. Yy, no i przede wszystkim główna zmiana to oczywiście dwa miecze świetne, bo w końcu dwójka, więc muszą być dwa. Ale przepraszam, Czekamy, że się tutaj przerwie, bo Filip Czekamy na trójkę. Dokładnie. Ja się tutaj, tutaj zdradzę, że Filip mi właśnie mówi mówił tegoś tego dnia, że jak, jak wyglądał screeny, powiedział, że w w gra wygląda tak samo jak pierwsza część. Tak, dokładnie tak. Więc... Bo, że tak jak czekam na tą grę, tak jestem e, no zaniepokojony tym, że wszystkie screeny z tej gry wyglądają dokładnie tak samo jak część pierwsza. O, ja która, się nie zgodzę. Która, przypomnijmy, nie była też taka najlepsza i jedyne co tam widzimy, to po prostu wszystkiego jest podwójnie. Czyli są dwa miecze świetne, są dwa ATKT, które stoją obok bohatera i pewnie z dwoma naraz będzie mógł walczyć i używać mocy i będą quick time eventy, gdzie można będzie się rozprawić z dwoma naraz. No i przeciwnicy, którzy tak naprawdę wyglądają tak samo. No nie ma tam niczego nowego i niczego, co, co by naprawdę mogło wstrząsnąć moim światem mi się wydaje, że jednak jak, jak, jakaś innowacja jest. Poza tym grafika, no nie, na pewno nie można powiedzieć, że jest taka sama, bo tekstury na pewno są w wyższej rozdzielczości. To jest absolutnie po prostu pewne, bo w jedynce odrzucały, a skryny dwójki mnie nie odrzucały. Natomiast no a propos samego gameplayu, no to jestem ciekawy, co z tego wyjdzie, bo tak zatanie z dwoma mieczami świetlnymi może się okazać całym całkiem fajną zabawą. Szczególnie jeżeli rozwałka będzie większa, może nie wiem, do potęgi drugiej albo coś w tym stylu. No ja się tylko boję tego, że że pójdą w dwa razy więcej rozróbki i będzie dwa razy więcej bugów, a pierwsza część no, rozwaliła mnie swoimi bugami tak jak ja uwielbiam, tak bugi po prostu... Oj, to nie jest kiedy... Mass Effect w Mass Effect'cie było tyle bugów że można było się przekręcić, ale no No nie, niektóre no, z nich kultowe Force list pięć razy wpadłem pod mapę kiedy już pokonałem wszystkich wrogów widzisz, a na przykład jeszcze, skoro rozmawiam o bugach, w Mass Effect'cie pierwszym można było wyjść poza mapę spaść przez wodę 300 metrów w dół, po czym okazywało się, że lądujesz na dokach, które są gdzieś indziej i chodzisz w powietrzu nad swoją Normandią. Także spokojnie. No tak. Mass Defekt to jest w tym momencie akurat na samym szczycie tych najbardziej zbagowanych gier ostatnich lat. No nic, Filip? no zobaczę. mam pytanie. Tak, tak. Słucham. A to jest taki trailer 15 sekundowy, bo właśnie obejrzałem na game trailer coś w tym, coś takiego. Tak, to jest taki, gdzie on tam patrzy na tego. Patrzy na robota, robot patrzy na niego, on włącza mnie, czy tak? Ja akurat, tak mówić o grafice, o rozgrywce, ja czekam, jak to fabularnie zostanie rozwiązane, że niby klon Starkillera ma się pojawić, no bo Starkiller to... umarł w pierwszej części. Jeśli chodzi o czas akcji, to właśnie czytam, że wydarzenia będą umiejscowione między trzecią i czwartą częścią. No tak samo to... jak jedynka, no przecież on no nigdzie rację. więcej tego nie wepchnął. Bo osobiście uważam, że historia w pierwszej części, znaczy nie grałem, ale czytałem komiks, czytałem recenzje i tak dalej, i oglądałem cutscenki i historia bardzo mi się spodobała i uważam ją za o wiele lepszą niż to, co zostało na przykład pokazane w tej najnowszej trylogii, w epizodach od 1 do 3. Znaczy, no ja powiem szczerze, że tak jak jestem ogromnym fanem Wwiezdnych Wojen i jedyna część, jakiej, której nie toleruję, to Mroczne Widmo. A ja Zemstę e... No nie, Zemstę to akurat jest jedną z moich ulubionych. Zaraz po Imperium kontratakuje, więc... to Szałosna jest. No nie, ale, ale dobrze, No nie, nie będziemy teraz wchodzić w dyskusję, powiem tylko o grze, że w pierwszej części tak jak fajna była historia, tak czasami były bzdury, bo na przykład w jednym momencie Vader nagle przebił mieczem głównego bohatera, a później go wyrzucił w przestrzeń kosmiczną i tamten sobie dryfował w przestrzeni kosmicznej przez dobre kilkanaście sekund, a później go wzięli i hej, wracaj do nas, jednak, jednak, jednak jesteśmy fajni, lubimy się. No widzisz, lekceważysz potęgę mocy. No lekilewa. nie, masz. Mocy. No, ale, nie, ale nie to... wiem, tak skoro się wracam w klimatach starych, czy widzieliście może reklamę Tomtoma z Dertem Weiderem? Ja, ja, tak, tak. Tak. No. Jest. Tak. Wszystko jest. Także trzeba kupić nawigację Tomtom, -tom. Może będzie jakiś bundle em, z Force liśc dwa z Tom -tomem. Nie obraziłbym się. No. No ale tak, czy się, jak czekamy na Forza niż 2, zobaczymy, co z tego wyjdzie, zobaczymy, czy gameplay y, jakoś diametralnie się zmieni. I czy no to myślę, że, nie, że się nie zmieni oprócz tych dwóch mieczów. Myślę, że będzie to to, to, to, to, to, to, to samo i, i mi się znowu nie będzie to podobało. Znowu nie, będzie nie, niesamowity, nie. będzie hype, a potem gra wyjdzie i dostanie jakieś takie oceny, a gra się znowu sprzeda. A mnie to ciekawi, bo no dwa mecze to, to mustry akurat. Okej. Okay. Dobra, to może przechodzimy no, do kolejnego tytułu. Coś, Filip, jeszcze miałeś ten temat? Czy możemy eee, dalej? Że my Możemy dalej, spokojnie. Okej, okay, no to Dead Rising 2 w takim razie. Kto grał w jedynkę? Ja grałem. I? I, No cóż, no nie wiem, ja pewnie już część z Was wie, uwielbiam e, motywy o zombiakach. To znaczy, nie lubię za bardzo serii Resident Evil, ale e, kiedy na przykład gram w Prototype'a sobie ostatnio, albo właśnie w pierwsze Dead Rising, no to mam No, jakieś takie Chorą mam fascynację rozwalania zombieaków na wszelkie możliwe sposoby. Tak więc Dead Rising 2 będzie dla mnie takim cudownym tytułem na odstresowanie się. Eee, nie oczekuję od niego jakiejś głębokiej historii, bo, bo jedynka w ogóle nie była głęboka pod, pod żadnym względem. Szczególnie gdzie autosavey były w Kiblu. Eee, I ten. I czekam, ja czekam tutaj na tę, na, na tą kombinację różnych broni. Czyli piły motorowe połączone z, z wiosłami od kajaków, i, i tyle. No. I wydaje mi się, że te tysiące zombiaków na ekranie to może być całkiem niezła zabawa. A tryb online, w którym na arenie będziemy walczyć z hordami zombiaków, może tylko, tylko dostarczyć więcej zabawy razem ze znajomymi. I tyle. To na pewno nie Jest. będzie wybitny tytuł, ale może być naprawdę bardzo, ale to bardzo odstrasowujące i taki pure fun. Ja słyszałem, że tam się zdaje w multi będziemy walczyli jako Power Rangers w tych kostiumach, tak? To, to, to, to tak, się tak, zgadza? Tak. tak I się będzie zgadza. można założyć komuś mikser na głowę. Tak, to, to też będzie możliwe. No i oczywiście poroże jelenia. To chyba kupię. <śmiech> <śmiech> Dla tych kostiumów. No, oczywiście, no. Może jeszcze Zordon się pojawi gdzieś po środku. No nie, w pierwszej części można było na przykład zombiekowi na głowę włożyć e, taki przeuroczy, ten przeuroczą czapeczkę, która... Chociaż nie, to było od przebrania misia, taka, taka głowa misia i się wkładało go na, ten, na zombiaka, i później chodził taki zombiak z głową misia. No to było raczej. Sympatycznie. Okej, okay, dobra, nie ma co się dalej na detalizing znęcać. Poczekamy, zobaczymy. Ja myślę, że to będzie taka aturalna sieczka, od mózgowiająca się, tak więc teraz przejdziemy do bardziej, myślę, ambitnego tytułu, jakim jest medalów honor nowy. Dobrze, nie, dobrze. A ładnie powiedziałem. Nie, no ładnie, tylko że tak. Nie wiem, czy adekwatnie. No co, no, no taka w sumie bardziej poważniejsza, grę niż, niż, niż gra o zombiakach. No. W sumie też chodzimy i strzelamy, ale nie do zombiaków. Bo jesteśmy rangersem i dzwonimy do swojej żony, mówiąc jej o tym. Z tego co widziałem tam na, na tych pierwszych Sługi. takich różnych artach, to jesteśmy brodatym hamem z karabinem w dłoni, także nie wiem, czy tam specjalnie ambitniej, no ale zobaczymy ale co będzie... uwagać, że porównania do Modern Warfare są trafne czy to jednak będzie trochę inna bajka? Ale czegoś teraz nie porównuje do Modern Warfare, co nosi łatkę FPS? No tak, ale cały czas się mówi, że właśnie zostanie rywalizacja między Electronic Arts i Activities, które wydaje Call of Duty i Modern I będzie to też rywalizacja między konkretnie tymi dwoma grami, ale firmami, tak, które podążają w tym samym kierunku. I teraz będą walczyć o rynek FPS-ów za sprawą tych swoich produkcji. No jednak jakieś tam podobieństwa są, zwłaszcza w, w tym, jak ma akcja wyglądać. Znowu ma być bardzo dynamicznie, e, widowiskowo i, i z dobrą grafiką, tak? Ale tutaj zapominamy o jednej rzeczy, że Modern Warfare, znaczy jakby seria Call of Duty i Medal of Honor to były dwie serie, które przez cały czas e, konkurowały ze sobą. Medal of Honor, który na początku był przecież niezapomnianym tytułem Dzięki sławednej misji w Normandii, a, która przypominała tą słynną scenę z szeregowca Rajana. Nagle została podbita przez Stalingrad z Call of Duty. A, no i później te, te serie tak biły się podczas tej II wojny światowej, aż w końcu modern, a, aż w końcu powstało Modern Warfare, a Medal of Honor nagle zniknęło gdzieś, zasypane tymi krapami a la Airborne i, i tym podobne. I... No tak, dlatego toż właśnie tak mi się wydaje że, że ten medal of honor z jednej strony e, może być powrotem e, tego dobrego medalowonor honor a z drugiej strony no, może, może okazać się niespełnieniem oczekiwań graczy i no i, i to tak naprawdę jest jedna jedyna sz, e, szansa electronic Arts. jeżeli się uda no to świetnie to będą mogli dalej kontynuować jeżeli nie no to raczej już więcej nie zobaczymy medalu honor No bo to jest w ogóle chyba taki restart serii, bo graniem nawet pod tytułu i jest A, na początek, tak? No zobaczymy. Ten ostatni trailer ten, co on dzwoni do żony. Jeżeli tak podejście twórców będzie wyglądało, takie będzie podejście twórców do tematu, no to o, ostudził mój zapał nieco oczekiwania na tę grę. Ale też jest pytanie, czy teraz twórcy Call of Duty bez połowy swojej ekipy dadzą radę z, z kolejną częścią? Jak ta seria pójdzie, w jakim kierunku? No ale ten nowego chyba nie robi Infinity no, World. No nie, nie, nie, nie ale, ale potem będą mieli, wiesz, a ciężki orzech do zgryzienia, bo wiadomo, że od Infinity World już, już takie dobre chyba tytuły nie, nie, nie wyjdą po tej całej aferze. A ja mam no, pytanie. Jak, ja mam... jak długo Infinity World, bo jest, jest w stanie wypuszczać co rok dobrego FPS-a, no bez przesady może Troyark w końcu rozwinie skrzydła i oni zrobią coś ciekawego. Ale dlaczego cały czas mówimy o Call of Duty, a nie będą w Honor? Ja, <słuchaj> wi widzisz, jak bardzo pożądanym tytułem jest Medal of Honor. Bobby Gothic wysłał po prostu odpowiednią kwotę na, na konto każdego z nas. Nie no, wracając do tego, do Medal of Honor, wydaje mi się, że tutaj to, co do tej pory mogliśmy u, e, zobaczyć na trailerach, to takie połączenie Bad Company z Modern Warfare. Znaczy, czyli lądujemy tak naprawdę dokładnie tam, gdzie, gdzie lądowaliśmy w, w tych dwóch grach, no i zobaczymy, czy, czy taki mix wyjdzie, czy rzeczywiście znowu takie popylanie kładem, które mieliśmy już w Bad Company a, i, i czy taka szybka akcja ale Modern Warfare da, da się jakoś scalić. Ja tylko, ja mam nadzieję taką widzę szansę w tym nowym Love Honor, że Turcy oddadzą klimat tej wojny, wojny w Wakanistanie i nie spłycą całego tego wątku Nie zrobią tak, że jakieś tam konflikty pomniejsze zostaną wrócone do jednego worka i to nie będzie zupełnie oparte na faktach i żeby skupili się raczej o tej warstwie popularnej, o tej samej otoczce, a akcje i szybkie strzelaniny zostawili w dalszym planie. I myślę, że to może nie zagwarantować sukces, bo tego modern offer nie gwarantuje. A ja czekam na tę misję, w której ten, w której na trailerze główny bohater Kopię kolesia e, obładowanego ładunkami wybuchowymi. Liczę, że to będzie quick time event, w którym trze, trzeba będzie szybko nacisnąć przycisk, żeby go kopnąć. No, to było świetne. <laughs> no właśnie, ale to oczywiście tak żartobliwie czekam na medalowanor i mam nadzieję, że coś z niego wyjdzie i że nie będzie takich prostych i. i, i e, no i tragicznie poruszających się postaci, jak z pierwszych części medalowanor. Bo z tego słynęła ta seria. No okej. Okay to myślę, że możemy przejść do kolejnego tytułu, który myślę zdobędzie wiele nagród, w tym na tego H3. Szczególnie jeśli chodzi o, o grafikę właśnie. Tutaj już odradziłeś Crisis 2. Myślę, że ta gra może z powodzeniem startować do konkursów piękności, bo jest naprawdę fenomenalnie. Wygląda te silniki i gra. Widzieliście fragmenty rozgrywki, które zostały ostatnio ukazane? Tak. Jak wrażenie? Tak, tak. I ja powiem szczerze, że no ja czekam na Cryzisa. Pierwszy nie zrobił na mnie jakiegoś kolosalnego wrażenia, ale, ale no niewątpliwie pięknie się prezentował, e, a dwójka może dużo, dużo lepiej wyciągnąć się, jeżeli chodzi o gameplay. Dlatego, że widać już to po tych filmikach wypuszczonych, że, e, że dużo więcej akcji jest i, i nie ma już takiej statyki, która nieco biła od pierwszej części. No i tak, to, to tak z mojej strony. Nie wiem, może ktoś jeszcze się... Wydarzy. Ktoś inny grał, bo ja przyznam, że nie grałem w pierwszą część po prostu się... Ja, ja używałem Ding jako benchmarka do sprawdzenia, jak działa mi nowy komputer i ten tak naprawdę na tym się skończyła moja przygoda z Crysisem. Nie spodobał mi się kompletnie. Ale was? mnie twójka pod względem oprawy graficznej powoliła i to jest oczywiście inna koncepcja niż w 1 ale myślę, że takiego drugiego, takiej drugiej metropoli żadna gra jeszcze przez długi czas nie stworzy. No oczywiście istnieją obawy, czy Taka grafika będzie wyciągnięta na konsolach, ale myślę, że Krajtek zarzeka się cały czas, że oni optymalizują gry zarówno pod kątem resetów, jak i konsol, nie skupiają się tylko na komputerach jak to było w przypadku pierwszej części i myślę, że no ta gra ma na pewno szansę stać się najładniejszą grą w historii dotychczas, a jeśli chodzi o inne elementy, to to też może być ciekawy, bo na przykład jeśli chodzi o fabułę, to podobno Krajtek zatrudnił jakiegoś znanego reżysera. Jest scenarzysta, który ma napisać podobno dobrą fabułę i myślę, że jeżeli połączą to z dobrą akcją, właśnie tak jak powiedział Filip, że nie będzie zbyt statyczny, no to może być dosyć dobra gra. Czy sami twórcy nawet zapo zapowiadali, że oni bardziej się przykładają do grafiki, bo chcą tworzyć naj najładniejszą grę, grę i w, nie wiem, obyd tylko nie pokpili tych pozostałych elementów, bo one są też ważne, nie, nie, nie samą grafiką grać żyje. A to jeszcze tylko na koniec tak rzucę, że e, Crisis 2, jak do tej pory, jest wśród moich top 10 ulubionych traderów, bo ten New York, New York był fenomenalny. Nie wiem jak wam, ale... Opadła szczęka. Jak on tam idzie sobie i potworki się pojawiają takie różne rzeczy. Co sobie obejrzeć. Ten, ten, był ten, ten pierwszy? Tak, ten pierwszy. Nie chwycił mnie szczególnie. No nie wiem. Mnie jakoś chwycił i... No i zobaczymy, zobaczymy, czekamy na E3 i, i co z tym kryzysem dwójkowym idzie. W kwestii grafiki możemy być spokojni na pewno, to będzie potentat jeśli chodzi o oprawę graficzną. Zobaczymy jak z pozostałymi elementami, <grym> ale myślę, że możemy spokojnie, optymistycznie patrzeć w przyszłość. Okej, okay, to okay, może Filip to... Tyk, a ty kolejny tytuł może, bo to też taki w twoich klimatach. W moich klimatach, no dobrze, no, kolejny tytuł, czyli Final Fantasy XIV. Dlaczego mnie interesuje ten tytuł? Przede wszystkim z tego powodu, że będzie to e, MMORPG na konsole wreszcie. Czyli w, w już słyszeliśmy przecież o takich grach jak DC Universe, The Agency, nawet All Points Bu Bu Bulletin, czy jakoś tak chyba. Bulletin. Bulletin. No ale, ale tak, ten, ten ostatni tytuł został w końcu wycofany z PlayStation 3 i tylko na pc -ty się ukaże. Um, reszta tytułów e, to be announced i tak, tak, tak jakoś po prostu zawiesiły się w czasie, e, mimo iż były od dobrych kilku lat e, reklamowane. No i Final Fantasy XIV, który mo może być naprawdę niezłym MMOR MMORPG-iem, bo wygląda bardzo ładnie. Jest tworzony przez e, twórców e, wszystkich części Final Fantasy i, i, i przede wszystkim nie będzie nie będzie taki, mm, jakby to powiedzieć, no, nie będzie kolejnym klonem tych wszystkich MMORPG-ów, które były do tej pory, bo tutaj nie będzie... tutaj Cześć powiedzieć nie stawiają... World of Warcraft, tak? No, po części tak. No, wiadomo, że teraz większość mmorpg z, z WoWa e, ściąga mnóstwo rzeczy. A tutaj twórcy nie chcą iść na żadne grindowanie i, i na żadne dungeony i tak dalej, tylko chcą y, skupić się na kooperacji między graczami, na wytwarzanie przedmiotów i na takie po prostu, no nie wiem, taki taki harvest mod w świecie Final Fantasy. No, ja bym to tak nazwał. Ale, ten, ale interesuje mnie ten tytuł i do tej pory to, to, co miałem okazję zobaczyć, zrobiło na mnie kolosalne wrażenie i na pewno Kiedy gra tylko wyjdzie na PlayStation, od razu ją kupuję. Tylko ciekawe, czy ta gra się przyjmie na, na konsolach, bo to jednak taki gatunek trochę zaniedbany i bardziej PCowy. No właśnie i dlatego, dlatego trzymam kciuki, że, że będzie dobrze. A jakie są platformy docelowe? PlayStation 3 i Microsoft Windows. No okej, okay, to chyba już wyczerpaliśmy temat <głos> Final Fantasy. No, pff, no tak, bo praktycznie sobie... chyba a mało wiadomo o, o tym tytule, nie? bo chyba po ty tych kilku trajerków, ja nie było żadnych takich informacji. No nie, bo tytuł jest głównie reklamowany na terenach e, kraju kwitnącej wiśni, gdzie tam ma być główny target tej gry, no niewątpliwie w sumie. Tam jest najwięcej fanów e, serii Final Fantasy. E, no i tak, no i dlatego na zachodzie chyba nie ma takiej kampanii reklamowej. Być może nawet czy jakoś to się, albo po E3 to się zmieni ale raczej wątpię. Raczej chyba bardziej twórcy chcą pozostać na wschodzie niż zachodzie. No dobra, to w takim razie przechodzimy do kolejnej gry, która u nas myślę będzie, będzie zainteresowanie na nią. F1 2010, czyli wyścigi Formuły 1. O i nie pamiętam, kiedy była ostatnio bardzo dobra gra na, na, ataktująca o, o wyścigów właśnie formu, Formuły 1 i może w końcu się doczekam jakiejś porządnej gry a tego typu. Nie wiem, wy pamiętacie jakąś dobrą grę, bo ja sobie przyznam, że tak sięgam pamięcią, to nie przypominam. Ja powiem, że bardzo miło mi się jeździłoby w Piedem Championship na PSA 3, który był tytułem startowym nawet. Aha, faktycznie, Dobrze. ale to nie miałem okazji zagrać, To, to, to, to tego nie ale pamiętam. Czy... Był był bardzo przyjemny, tak mogę powiedzieć, tylko że oczywiście no, pojawił się u nas w takim ani innym okresie czasu, kiedy akurat Kubica jeszcze nie był w F1, więc oczywiście w Polsce nikt wtedy jeszcze o tym sporcie tak czy nie słyszał. Natomiast to, co teraz robi Codemasters, no to mam nadzieję, że to będzie dobre. No, wydali w zeszłym roku jakieś, jakąś tam popierdyłkę na PSP, bodajże Wii, ale głowy nie dam. Ale się nawet nie zainteresowałem z racji tego, że no jednak F1 lubię oglądać na dużym ekranie, a nie na małym. E O tym nowym F1 wiemy tylko tyle, że będzie miało wszystkie te aktualne nazwiska kierowców, teamy i tak dalej i pojawi się dosyć ciekawy tryb, bowiem będziemy mogli się ścigać w rzeczywistym czasie z kierowcami. To znaczy, kiedy ktoś kiedy oni na przykład będą jeździli po ślicznym Sepangu w Malezji, my sobie też odpalamy wyścig w Sepangu i porównuje nam gra od razu czasy z czasami osiąganymi w czasie rzeczywistym przez prawdziwych kierowców. O strony graficznej trudno, trudno jest cokolwiek powiedzieć tak naprawdę, no bo żadnych screenów chyba jeszcze nie było i... Chociaż by, były screeny, były nawet filmiki, dzienniki dewelopera. Bardzo dużo tego się pojawiło. A to akurat nie zwróciłem uwagi, przykro. <grym> I graficznie wygląda za smakowicie, muszę powiedzieć. Ktoś jeszcze coś? Ja nie czekam, ja się nie interesuję. <grym> Mogę się podpisać potem tą tak, wypowiedzią. Myślaliśmy tę grę, bo bardzo żadnej z nas nie ma dużo na temat jej dopowiedzenia, ale na pewno dla fanów wyścigów, dla fanów Formuły 1 to może być reaktura, która będzie skierowana do nich i może ich zachęcić do zdecydowania. Znaczy, gdy, gdy to będzie ta symulacja, to bardzo chętnie, ale kolejnej arkadówki chyba nie przyjmę, jeśli to ma być w tym w tą stronę. No dobra, to przechodzimy w takim razie dalej. Teraz tytuł Fable 3. Wielkie zapowiedzi, wielkie obietnice i nic nie, nie wiem na temat tego tytułu, nie wiem jak wy. Ja tam czekam, co, co zaprezentuje Peter Molina bo ostatnio wypowiedział się, że gatunki gier muszą ewoluować, zmienią się, będą się mieszać, wymieniać elementami i tak dalej i być może zaprezentuje nam kolejną piękną przemowę na targach. Tak, ja a na a wszystko w związku z tym, że Fable 3 ma też zawierać bardzo rozbudowany element ekonomiczny, który właściwie pod strategię da się podpiąć i będziemy latali po całym Albionie i Ustala... Natala, Natala, nie. obsługę Natala. No to po prostu, ja, ja nie bardzo widzę Natala w, w, w takich grach tego typu, tak samo jak nie widzę Natala w Gears of War, chyba, że wykorzystamy go, go do... Może go z psem grać. Pies będzie koło ciebie biegał, nie wiem. Znaczy, wiesz co, mój pies nie jest kompatybilny z Xboxem, a jeżeli ja się z nim gram, to akurat gdzieś ucieka na bok, także wątpię, żeby akurat mój radosny Golden Retriever w, nie wiem, zagryzał bandytów w grze, no ale to, to jeszcze zobaczymy. Mi się ta cała obsługa Natala zresztą nie podoba, bo tu co będziemy mogli z nim robić? Pogłaskać kogoś. Nie widzę tego po prostu. Może jakieś minigierki, to, to tak, właśnie. To taka wersja dla pedofilów. Można sobie pogłaskać Milo. Oj, Filip, twój humor oczywiście. Być może zmieni się, się formuła ukazywania seksu w tych grach i będziemy teraz mogli, nie wiem, no jakaś minigierka, właśnie typu, że trzeba będzie gdzieś pomasować na ekranie przy okazji Natala. Ale to wszystko było Takie wpadki jak, jak San Andreas było, tak? Tak, dokładnie. Natale. Tylko, że z użyciem Natala. Ja ze swojej strony powiem tylko, że w grze, w której rewolucyjny ma być system dotyku tak zwany, o którym głośno mówi pan Molinu, wspomniany. Czyli się sprawdza. To ma być jednym z pierwszoplanowych elementów, to, to myślę, że nie wróży to dobrze grze. Zresztą ostatnio zauważam taką sytuację, że wydaje mi się, że Panu Piotrowi powoli kończą się pomysły na na, na gry, albo on po, po prostu nie potrafi ich zaimplementować i ma, ma ich na tyle dużo, że stara się do, do fejbu wcisnąć wszystko to, co się da i trochę to wychodzi nieskładnie. A ja cały czas czekam na Fable, aż się pojawi na konsoli sana. Chociaż. No a wiem, poza tym że... trzeba, trzeba też powiedzieć, że się pojawia na PeCety też. No właśnie. A to, to właśnie bardzo mi się podoba taktyka Microsoftu, ponieważ podstawka czyli ta, taka nasza normalna wersja gry pojawi się na PC i, i na Xboxa, natomiast kolekcjonerka, która tak naprawdę będzie stanowiła całą grę, będzie miała masę dodatkowego kontentu, świetne wydanie, pojawi się tylko na Xboxa i moim zdaniem to jest kwestia tego typu, że jeżeli chcesz skosztować tego prawdziwego, tego właściwego Fabla 3, musisz kupić kolekcjonerkę i musisz kupić na Xboxa. Dziwi cię to? Nie, kompletnie, tak samo jak Gears of War, jedynka została wydana na PC, a dwójka już nie. No dokładnie, Halo, Halo dwójka też poszła na PC, tej trójki już nie było. No dobrze, a samo Fable 3, jak sądzicie, czy, czy warto czekać, czy nie? Czy jest to po prostu kolejne, kolejna gra, która, która będzie się ciągnąć i ciągnąć w nieskończoność, jak, jak kilka innych serii? Znaczy, ja jestem ciekawy od strony fabularnej, szczególnie po tym, jak sobie kupiłem DLC, to City ID Future radosne. Eee, bo wiadomo, że będziemy grali dzieckiem naszej postaci z Fable'a dwójki, jeżeli ktoś ma save'a. No i nie wiem, ciekawie jest jak to zostanie rozwiązane, czy po prostu faktycznie będzie tak, że jeżeli kogoś obraziliśmy w dwójce, to w trójce daje się gniewa na nasze dziecko, czy będzie bił, czy nie wiem, no, zobaczymy. A później my zostaniemy królem i każemy gościąć. Ha. Znaczy, no wiesz, i tak jesteś dzieckiem króla, więc de facto kiedyś zostaniesz. I później Natalem będziemy ścinać mu głowę. To było akurat interesujące. A mnie tylko zastanawia, ile z tych obietnic właśnie... Yy a Pitera się sprawdzi, bo pamiętamy, że on jest takim bardziej wizjonerem niż, niż, nie wiem, takim producentem, który dotrzymuje ob obietnic i jestem jest tym ja powiem, Ja powiem no. szczerze, że to jest osoba, która jest rzeczywiście wizjonerem i pierwszy Fable był bardzo fajny, bo był taki nowy i, i był czymś nowym, takim podejściem zupełnie innym niż gatunkowe gry RPG czy, czy zwykłe gry akcji. E, tylko wydaje mi się, że pan Peter po prostu tak, no trochę okrutnie to powiem, ale się sprzedał Microsoftowi. Coś tak czuję. Bo on te piękne mowy rzuca i mówi jaki to Xbox jest fajny i jakie to fajne będą kolejne części Fable na Xboxa. I że bardzo lubi Natala i po prostu wszystkie jego gry będą pod Natala od tej pory. No ale niech on pokaże coś fajnego w tych grach. Pies w tak, dwójce był bardzo fajny. Tak jak no, powiedziałem, ja myślę, że... Ma dobre pomysły, i tych pomysłów jest dużo, ale nie bardzo potrafi połączyć to w spójną całość i dostajemy właściwie grę. Czy może nie Fable 1, ale Fable 2 było już taką grą, w której dostaliśmy świat otwarty i, i wiele różnych elementów, które się za bardzo ze sobą nie, łączymy, nie łączyły, i to sprawiało, że, że gracza nie przytrzymywało na długo w komputerze. Przy, przy konsoli i mam nadzieję, że trójce pójdą właśnie w tym kierunku, żeby jakoś to zespoić w całość, żeby. To nie, był nie była tylko yy, gra, yy, z, z gra, która ma potencjał, ale nie potrafi go, go wykorzystać w pełni, bo, nadzieję, bo wydaje mi się, że dwójka właśnie taką była grą. no Trochę mi ja z... dopracowania, mimo wszystko. Ja no? tylko powiem ze swojej strony, że ja cały czas czekam aż Pan Peter wymyśli coś tak genialnego jak niegdyś Dungeon Keeper, który go tworzył. To, to wtedy zyska w moich oczach, bo na razie spada. No, także tym optymistycznym akcentem, tak cytując, Filipa. B bardzo optymistycznie. Przechodzimy do kolejnej gry, na którą chyba czekają wszyscy w wielbicie czterech półek i posiadaczy iConsol PlayStation 3, czyli Grand Turismo 5. To jest sławetne Grand Turismo 5, które już nie może wyjść od chyba trzech lat. Ty ja odjeżdżam o. z prologiem. <laughs> już urosło do rangi Duke Nukem'a wyścigu. Tak, dokładnie. forever. Dokładnie. No nie wiem, panowie, a czekamy na, te, na ten tytuł jeszcze, czy? Ja bym definitywnie czekać i czekać nie przestanę, po prostu. Po tym prolog wygląda bardzo ładnie graficznie, więc jeżeli się utrzyma to faktyczne Full HD, bo to jest jedna z niewielu gier, trzeba powiedzieć, które faktycznie działają w Full HD i to na PS3 rzeczywiście, no widać, no bo Xbox ma ten swój wspaniały Jeep up Ana i tam każda gra działa niby Full HD, kiedy tak naprawdę jest dużo niżej. Natomiast widać było po, po prologu, że on działa w tym 1080p i mam nadzieję po prostu, że jeżeli wszystko to, co widzimy na screenach jest faktycznie brane z systemu gry, to graficznie jest świetnie. No a model ja się tak naprawdę nie martwię, no bo ta rewolucja, która przyszła razem z prologiem w porównaniu do GT4 czy HD, które było darmowe na PlayStation Network, no to to już dla mnie było okej. Okay. Ewentualnie żeby było po prostu więcej tuningu niż było w prologu. Ja jestem szczęśliwy, ja tę grę kupuję, wyścigi 24 godziny trwające, telemetria, zmienne pory dnia, deszcz i tak dalej. I te ja piski opon. To... Ludzie, co <głos> wy macie z tych piskami <głos> opon? No one są okej. Okay. Wszyscy są... się do nich czepiają, kurde. Są okej, okay? no przestan. Ja nie wiem, o co chodzi. A piski opon są fatalne i się nie zmieniło od pierwszej części. Chyba I właśnie przyszałem. to jest klasyka. Nie przeszkadzał mi jakoś w dwójce i trójce. Ojej, ale to trochę może męczyć tak już jak, jak piątka wychodzi z tymi samymi dźwiękami w formacie MIDI aha, no to <śmiech> może Kazunori ma jakieś nie wiem, problemy z nagrywaniem tych, tych pisków, nie wiem, ze, no ale Oj, raczej z oczami po tym, że na ostatnią, na, na okładkę chce znowu wpakować korwet. nie, tym razem na okładkę wpakował Mercedesa, poprzednio Corvette nie, mi się podoba ten to właśnie teraz to ta, ta okładka A nie, po, Mercedes. no i co, że Mercedes mi się podobają Mercedesy A mnie też się Mercedes nie podobają. Tam powinien być nowy Nissan GTR, a nie jakiś. O, dokładnie. A, a może tak o samej grze jeszcze, żebyście się spodziewali po niej, jakieś, nie wiem. Online dla 16 graczy to jest jedyny online, w którym mogę grać, ponieważ nie będzie kamery, ludzie nie będą pokazywali swoich klejnotów i faktycznie będzie się liczył skill taki rzeczywisty, ponieważ w tych wyścigach, które są na single player, to No powiedzmy szczerze, że AI kierowców nie jest za wysoki, a ja powiem nawet, że wydaje mi się, że w stosunku do GT4 te w prologu było niższe, bo oni jeździli jak po sznurku, jeżeli stanąłeś w poprzek drogi, to po prostu w ciebie przywalali, co było no, żałosne powiedzmy sobie szczerze, także mam nadzieję, że AI po prostu ewoluuje w pewien sposób, tudzież re nastąpi rewolucja i no model jazdy, tak jak mówiłem, moim zdaniem jest okej, okay. Mnie ciekawi, jak zostanie rozwiązane połączenie grantuizmu na PSP z tym grantuizmem 5, bo pamiętamy, że grantuizmu na PSP nie ma trybu kar kariery i tam możemy sobie tylko zdobywać te samochody i właśnie jestem ciekawy, jak to zostanie roz rozwiązane. Czy osoby, które mają już te, te grantuizmy na PSP mogą sobie od razu na, na dzień dobry już mieć te wszystkie zdobyte samochody w grze? Ale to podejrzewam, że będzie działało tylko... i Znaczy to mo, może z Prologa będzie raczej import, ponieważ było tak, że samochody, które mieliśmy w garażu w GT3, można było mieć w GT4 też. Także podejrzewam, że raczej z Prologa będą ewentualnie wzięte. O nie, a... oni, oni zapowiadali, że to, a wydali dlatego Gran Turismo na PSP bez trybu kariery, żeby sobie tam zdobywać sam samochody i potem będzie eksport tych samochodów do, do Gran Turismo 5 ale podejrzewam, że tylko w momencie, kiedy będziesz miał oficjalnego softa, czego ja na przykład nie mam, ponieważ gran, ponieważ takie GTA Vice City Stories działa żałośnie na seryjnym taktowaniu konsoli, trzeba je przestawiać na 3-3-3 MHz i w momencie, kiedy masz custom firmware, podejrzewam, że nie będzie można podłączyć w tym momencie, nie będzie można importować. Tak samo jak na przykład kupując kolekcjonerkę Gran Turismo na PSP i mając custom firmware, nie można było ściągnąć z PlayStation Network dodatkowych samochodów. No ale to trzeba mieć najnowszy softik i wtedy jedziesz. Ale właśnie chodzi o to, że jak masz customa, to w ogóle nie Ale no nie to właśnie nie trzeba mieć customa, tylko trzeba mieć no, originalny tak, software. No tak, i co? I nie będę mógł słuchać własnej muzyki, wyrak i będzie mi się... Oj, to się gry, straszne się, jest, czytony. oj, to straszne jest. To sobie kupę Ej, no. z tego i ci nie będzie się ciało. Tam jest, całe gry chodzą fenomenalnie. Nieprawda. Prawda. To nie jest kwestia odczytu z UMD, to jest kwestia tego, że procesor działa za wolno, bo na 222 to, jest, to są dwie trzecie mocy konsoli, no zlituj się nade mną. Ale ja ci mówię to jako posiadacz PSP Go. Weź, weź je, złóż teraz i włóż do kieszeni. Ja zostanę przy moim dużym, czarnym PSP normalnym. jest złożone, leży koło mnie. Dobra, nieważne, no. gra, rozmawiamy no. o Grand USB 5. Yy, w sumie to co? Ktoś jeszcze ma coś do dodania? Filip? Fan wyścigów? Nie Czek czekam. Mu? Tak, przyznałem, przepraszam. Nie czekam. A, no dobra, to może teraz coś Cię rozbudzi. No, ma... tak, tak jak mówię, po, pozostaję przy prologu. A, to teraz może coś Cię rozbudzi i będziemy rozmawiać o Mafii 2. Ale płynne o. przejście. <laughs> No więc, Filip, już się obudziłeś, już, już, no tak, Mafia tak, 2? Tak, tak, Całk całkowicie, Mafia 2, e, to już mam, mam zacząć Tak, zacznij, tekst. zacznij, no, otwarty, no świat. E, <laughs> otwarty świat, twoje ulubione gry. Otwarty świat, sandbox dla Filipa. E, nie, jeżeli chodzi o Mafia 2, to czekam i czekam i czekam od czasu pierwszej części gry, która była dla mnie po prostu miażdżąca, jeżeli chodzi o klimat, Gry sandboxowej. No żadna inna gra i żadne GTA nie miało takiego klimatu. Miały co prawda lepszą fabułę niektóre części GTA, ale na pewno nie miały aż takiego fajnego retro klimatu i czekam na to i mam nadzieję, że, że dopieścili tą grę w 100%, bo do tej pory wszystko co, co widziałem wywoływało tylko u mnie opad szczęki, tak więc... Wydaje mi się, że, że chyba nie zawiedziemy się jako gracze i druga część będzie naprawdę czymś fenomenalnym. A jak zobaczyłem, jak samo miasto wygląda, no to po prostu naprawdę przecudnie. Ja się cieszę, że twórcy zamiast tworzyć jak największe miasto, postanowili zrobić trochę mniejszy teren do przebycia. Zdecydowali się też skrócić trochę czas rozgrywki, do kilkunastu bodajże godzin. I myślę, że dzięki temu dostaniemy bardzo, ale tu bardzo do, dopracowaną grę, doszlifowaną do granic możliwości, z genialnym klimatem, z fantastyczną fabułą, czyli z tym wszystkim, co było najlepsze w mafii pierwszej i, i patrząc na filmiki, które zostały ukazany, to po prostu wygląda to rewelacyjnie I mam nadzieję tylko, że gra nie zaliczy kolejnego opóźnienia, bo jeżeli nie pokaże się w sierpniu, pod koniec bodajże sierpnia, ma mieć swoją premierę, to trochę się zmartwię, bo już gra jest robiona naprawdę długo i mam nadzieję, że w końcu zostanie wydana. Na pewno jest, warto, warto czekać na nią. Znaczy już pierwsza część była fenomenalna i gdyby nie z, z na grafika na konsolach, to by naprawdę było fenomenalnie. No tak, więc... ale jeszcze do moich obaw odnośnie tej gry, to może to nie jest jakiś wielki minus, który może zagrozić specjalnie jakości Mafii 2, ale obawiam się, że system jazdy może być troszkę spartoczony, bo te, te filmiki, które zostały pokazane dotych, dotychczas w, po, stwierdzają w przekonaniu, że ten system jazdy jest trochę sztuczne i nierealistyczne. Nie wiem, czy takie wrażenie też odnosiliście. Ale te samochody może tak się zachowywały kiedyś. No możliwe. Także może się tak tylko wydawać. No w jednym co się wynajmniej jeździło całkiem fajnie jeżeli ten system zostanie oparty na tej samej podstawie, to będzie okej. Okay. To nie będę miał powodu do narzekań. A Konrad, Ty grałeś może? W nie. Mafię pierwszą? Nie. To o. koniecznie zagraj, Konrad. Okej, okay, to w rabach mojego nadrabiania zaległości z klasykami. Trzymam Cię za słowo. I kolejny tytuł w takim razie, nie wiem, przyznam się że to, co to jest za gra. Lost in Shadow. Ktoś coś A na jeszcze... ten temat wie? Chciałem się mówić o Master 3 i Dragon Age 2. Po drodze. Nie, ale ja tak ominąłem. Lost in Shadow. No to bo może mnie... ja. Bo, bo to jest gra, którą ja wybrałem. A to dlatego nie znam, dobra. <laughs> <laughs> <laughs> Żeby... To nie szuli się skrzywdzeni, bo mówimy cały czas tylko o tych wielkich hitach z PlayStation Xboxa 360, tak ja zwróciłem też uwagę na nieco mniej znaną grę z Wii. Jeżeli nie wiecie, o co w niej chodzi, to powiem, że sterujemy cieniem. i cieniem i to wygląda jak transformówka z 2D, tle, że powiedziałem, chodzi o to, że zamiast normalnej postaci mamy tam cień, którego zadaniem jest wedrzeć się na szczyt wieży i pomaga mu w tym zadaniu motylek, jeżeli dobrze kojarzę. Poza elementami platformowymi, które zyskują jakby dzięki temu, że, że jest zastosowana właśnie ta koncepcja cieni i gra się w to zupełnie inaczej niż w zwyczajną platformówkę. Będzie jeszcze sporo zagadek. Podobno gra jest tworzona też na modułę ICO świetnego Space PlayStation 2, czyli możemy spodziewać się nastawienia na psychikę graczy i na to, żeby wywołać emocje wśród odbiorców. W kwestii uprawy wizualnie też to wygląda bardzo przyjemnie. Mam tylko nadzieję, że twórcy nie spłycą tej gry i, i nie sprawią, że, że ona straci swój potencjał, bo, bo widzę tylko dobrą platformówkę, ale też tak jak powiedziałem coś na modłę IKO. I, I mam nadzieję, że skoncentrują się nie tylko właśnie na, na samej mechanice, ale też na klimacie, na fabule i sprawią, że, że ich dzieło będzie oryginalne i przełomowe. Ktoś mam coś jeszcze o tej, tej grze słyszał? bo Całkiem nieźle wygląda, to tak ze swojej strony tylko powiem. I mnie osobiście bardzo intryguje to sterowanie cieniem. Na pewno przyjrzę się bliżej tej grze. Na pewno będzie to coś oryginalnego. To już chyba teraz możemy powiedzieć. No bo to już jak tak się domagacie tego Mass Effecta 3, to, to, to proszę bardzo. Mass Effect 3, co na ten temat? Last wrong. Nic <laughs> wrong, nic się nie odzywa. Ja, ja, przyzna, ja przyznaję, że jestem fanem Mass Effecta, ponieważ... 500 godzin życia zmarnowałem w tych dwóch czasowych częściach na trzech platformach. Mój Boże, to niech nie wychodzi trzecia część, bo ci, a, a zbaknie życia. Nie, no wiesz, <śmiech> dwa Xboxy, jeden PC, to tam trochę, trochę się nagrałem. Także czekam na tą trójkę, chcę zobaczyć, jak po prostu Bioware zwieńczy tą trylogię, bo oni to, co my w zapowiadali, jako koniec po prostu Mass Effecta, że to będzie trylogia i tyle. Chciałbym, żeby się zmieniło trochę rozwiązań, ponieważ no, dwójka, powiedzmy sobie szczerze, skopiowała bardzo dużo, z takiego RPG raczej zmieniła się w shooter i straciła na tym, ponieważ powtórzyła masę błędów pierwszych girsów, to jest przyklejanie się do osłon podczas biegania, no w ogóle nie była tak dopracowana jak być powinna i spodziewałem się, że będzie po prostu inna no, prawdę powiedziawszy także mam nadzieję, że w trójce poprawią te, te błędy dwójki i że zobaczymy od strony fabularnej coś jeszcze mroczniejszego Bo z tego, co do tej pory słyszałem właśnie wypowiedzi różnych tam ludzi z BioWare, to właśnie ma być mroczniejsza i bardziej przypełniona humorem. Jakkolwiek to się jedno ma do drugiego. No ale nie wiem, czekam czekam na tą prezentację, bo BioWare obiecało, że gra pojawi się już w przyszłym roku, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ciekawe czy nie za szybko to zesz się zeszło. Taka no, była przerwa pomiędzy międzyczasie... pierwszą a drugą przerwą, a, a częścią chyba dwa lata były. Dwa lata. Ale to no podejrzewam, że raczej chodziło o to zawirowania spowodowane tym, że bajer został przejęty przez EA i musieli. Przy okazji jeszcze jedynkę przeportowali na PC. Także, no, to podejrzewam, że to nie jest nie jest tylko kwestia tego, że oni siedzieli nad, nad trójką, nad dwójką cały czas. Mm -hmm. No cóż, no ktoś jeszcze o Mass Effeccie, bo ja przyznam taki fan pierwszej części, tylko w drugą część już nie, niestety nie grałem. Znaczy to może ja tak tylko powiem, bo z tego co słyszałem, o, oczywiście poprawcie mnie jeśli się mylę, w trójce ma się pojawić tryb multi. CO? No. Ano nie w tym życiu. Raz, razem z graczami miała być podobno, że gracze mi się wcielić w postaci, które razem mają przechodzić. Nie, nie, nie widzę tego, przykro mi, ale to, to jakoś to, to do mnie kompletnie nie trafia. No, to coś takiego było, naprawdę, bo słyszałem o tym ostatnio i... No i nie wiem, Adrię chyba możemy nie poprzeć w tym. Chyba Filip słyszałeś na naszym topkaście, bo ostatnio poświęciliśmy trochę czasu temu i to jest na razie plotka. <śmiech> Podobno to ma być e, dosyć innowacyjny tryb, ale czy w ogóle on się pojawi? Chociaż, czekaj, czekaj, może Tomek ty mnie poprawi, bo nie wiem, czy to jest już oficjalna informacja, czy to jest... jest to że... było chyba w formie plotki było, ale, ale sądząc po tym, jak popularnie robi się tryb multi i ile tak. czasu mu ostatnio poświęcamy, to jest całkiem prawdopodobne. To zaraz Nie, to jest, ja muszę uderzyć do śledźby BioWare, w takim razie zabić parę osób, no bo to, przykro mi, ale do nimi grę zepsują. Zaraz sprawdzę, najwyżej wrócimy do tego, możemy przechodzić dalej. Okej, okay, to dalej jest Dragon Age 2, kolejny ATP. Ja tylko powiem, że ja uważam, że to jest strzał w stopę. Czemu? BioWare'u, dlatego że jedynka jest bardzo fajna i te dodatki zresztą... E, też, ale ja uważam, że ta gra jest bardzo, ale to bardzo niedoceniona przez graczy. Gracze e, włączają ją odpalają, ją, odpalają i mówią, o fajnie taki powrót troszeczkę do Baldur's Gate'a, do Neverwinter Nights, takie troszeczkę no, bajurowate, niewątpliwie i no okej, okay, pogramy dwie godzinki i zostawiamy tą grę. Nikt tak naprawdę, no nie wiem, ile, jaki procent graczy przeszedł tą grę, ale biorąc pod uwagę fakt, że bodajże któryś, nie wiem, czy San Andreas, czy GTA 4 przeszło 15% graczy, który, którzy ją kupili, to wydaje mi się, że z Dragon Age jest jeszcze mniej i, i po prostu dostaniemy kolejnego porządnego, wypasionego w kosmos RPGa, ale tak naprawdę nie zostanie on doceniony, wydaje mi się, przez publikę, przez co nie będzie później... Um, tak, y, tak przedłużany jego żywot, jak, jak to było w przypadku chociażby pierwszej części. No ja tak, tak samo czuję. przyznam się, że pierwszej części nie udało mi się skończyć. Jestem dokładnie w połowie podróży i mi się znudziła. Tak więc. Ale początek był naprawdę fajny. Sympatycznie mówiła w końcu może po, A polubię tego typu gry, ale niestety. Ale właśnie odnoszą się do tego, co powiedziałeś, że Dragon Age był takim rosowym etwegiem i i trzeba było naprawdę dużo czasu poświęcić, żeby go ukończyć i trzeba było w ten świat się wciągnąć, to obawiam się, że dwójka może mieć syndrom Mass Effecta drugiego, czyli że twórcy zdecydują się na uproszczenie tych elementów i skazualizowanie. Takie nowo, nowe słowo wymyśliłem, rozgrywki. To może być dosyć duży minus. Chociaż też z drugiej strony, nie wiem, czy w takim hack slashu jest w ogóle szansa, żeby wolniej zmienić, chyba że zmieni się z perspektywą i gotunek gry. Co oczywiście nie jest wykluczone. No, ale tak czy jak no zobaczymy jak to będzie z Dragon Age em. Mimo wszystko trzymam kciuki, nie wiem, może jakoś tak odejdą od schematu czysto-RPG-owego i może bardziej postawią na akcję, no nie wiem, no zobaczymy. A Piotek Konda? Coś tak cicho siedzicie ostatnio? To znaczy ja, ja w ogóle nie grałem w Dragon Age a, więc wolę się nie wypowiadać, bo no nie mam o czym za bardzo i nie, nie widzę siebie grającego w dwójkę, więc zostawiam to na bocznych tarach. Mogę to samo powiedzieć. Aha, to dlatego się nie odzywać. Aha. <grafy> Dobra. No można powiedzieć, że jeżeli Dragon rej dwójka będzie taką rasową kontynuacją i będzie kontynuować te wątki z jedynki, to będzie to w głównej mierze gra dla panów RPG, i inni chyba raczej nie powinni się interesować, bo raczej ich nie przyciągnie na dłużej. Dokładnie. Okej, okay, a ten masz tam coś z, o tym Mass Effeccie i Typej Multi, czy jeszcze nie znalazłeś? Znaczy. Na razie Okej. Okay, to Okej, no to bardzo dobrze. Szuka, szuka tego programisty do Multi Fajera. Na podstawie tego nie tak. To... Ale czy to jest prawda, czy nie No właśnie czekamy na konferencję EA. A oczekiwiłem na konferencji EA i możemy powiedzieć o Ogrze Okamiden. To jest kolejny tytuł, który ja wybrałem i który.. Chciałem przedstawić usiadaczom DS-a, którzy nas słuchają. Wybrałem ze względu na to, że grałem pierwszą część. Właściwie to aktualnie zagrywam się na moim Wii. Gra przypadła mi niesamowicie do gustu. Generalnie fanem RPGów wielkim nie jestem, ale to, co się dzieje w okami, w okami na, na Wii, to jest coś niesamowitego i to nie jest zwyczajny RPG. On łączy w sobie masę różnych elementów. Mam platformówkę, przygodówkę, RPG jak reakcji. I to jest po prostu gra, która zapada w pamięć, na bardzo, ale to bardzo długi czas i Okamiden na ds będzie na to przynajmniej wygląda po prostu mniejszą wersją tej gry z PlayStation 2 i z Wii, która będzie kontynuować historię z pierwszej części. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie, bo nie ma sensu zmieniać tego, co jest dobre. Mamy tutaj wszystkie te elementy, które zawarto w pierwszej części, mamy wykorzystanie stylusa ciekawe, mamy współpracem między dwoma bohaterami. Wygląda to bardzo dobrze w kwestii oprawy wizualnej. No, oprawa jest I naprawdę fenomenalna po, po tych filmikach. W pierwszej części też była rewelacyjna. Myślę, że jeżeli ktoś posiada DSA i bez względu na to, czy gra w orygin oryginał czy nie, to, to jest must have dla niego. Nawet jeżeli lubi tylko strategię albo lubuje się w platformówkach, to po prostu bez względu na wszystko, Kamiden to jest mus. Dokładnie tak. No dobra, to teraz zostajemy w klimatach Kieszon -Solek i niedawno zapowiedziany God of War, Ghost of Sparta na PSP. Gra się ma pojawić i co na ten temat panowie są, o, sądzicie? Kolejny God of War na PSP. Tylko nie ma pojawić. Kogoś pojawi. ma wystąpić? Oj, chyba nie będzie. Nie, inny. No. Tym razem Boberek. A jeśli się upałeś na tego boberka? No po prostu jest wszędzie i to, że się nie pojawił w God 3, to jest jakiś chory przypadek albo po prostu ma rolę jakiegoś tam pobocznego bohatera, no bo jest do kitu. Po może franczewski Froncze, tym razem. <grym> nie, no ale no i... jeśli mamy być szczerzy z, z tym boberkiem, to myślę, że on najlepiej podkłada głosy z tych wszystkich, co podkładali do gier. On, on po prostu będzie jak taki polski Nolan Norf, który jest w każdej grze. A czy, to, a czy to źle? No właśnie tym polega różnica. O i tam, Oczep, oczepiacie się. Dobra, a może to się ogada włożę na PSP, co? Znaczy ten pierwszy, James of Olympus, był moim zdaniem naprawdę świetny, bo okazywał moc, moc konsorki Sony, bo tak naprawdę to była pierwsza gra, która korzystała z pełnej mocy procesora i no wyglądała tak, jak powinna wyglądać, jak, jak, jak na PSP. Mi się grało bardzo przyjemnie, chociaż gry nigdy nie skończyłem, po prostu w pewnym momencie się zatrzymałem i jakoś tak wyszło, że zainteresowałem się tym, co wychodziło na większe konsole i to tak leży teraz odłogiem aż do tego czasu. Ale myślę, że po nowego godowora sięgnę, mimo że tak naprawdę niewiele o nim nie wiem. Coś nas, przerwa... Coś nas przerwało chyba. Czemu? Czemu przerwało? A, Ale to po prostu no... to skończyłeś, tak? Tak, tak, tak. Tak chwilę <śmiech> powinienem powiedzieć. To Tak nagle urwałeś i dlatego... Ale urwał! <śmiech> Nie, no dobra. Ja, ja tylko uważam, że nie wiem, że Sony wydaje um, to, to God of War tylko po to, żeby podbić nieco sprzedaż na zachodzie PSP. Yy, no i nie wiem, może, może wydadzą PSP 2, może nie. Ale nie uczy, to ja jakoś... Myślę, że z tym God, Ghost of Sparta będzie podobnie jak z God of War 2, że to będzie bigger, better and more badass wersja pierwszej części z jest... Ale nie, nie oszukujmy się tak naprawdę, no mówisz tutaj, że oni to wydają tylko po to, żeby podbić sprzedaż konsol. Prawda przecież jest taka, że God of War pierwszy, oryginalny, był zaplanowany jako jedna, jedyna część serii, no bo on się kończy wskazując po prostu na to, że już nic więcej nie będzie. Tymczasem, kiedy Sony zaczęło jako popularność po prostu zdobyło, zaczęło wypluwać te sequele i podejrzewałem, że God of War Legends of Olympus po prostu się sprzedał świetnie, więc stwierdzili, że robimy na tym samym silniku drugą grę i zarobimy więcej kasy, także no... To nie jest gra tworzona dlatego, że ludzie faktycznie nie chcą, a po to, żeby po prostu zarobić. Tym bardziej, Zresztą. że pamiętamy, że druga część e, garderów która pojawiła się na PS2, miałaby miała się robiona na PS3. Ale Sony przyspieszyło ten proces, bo zobaczyło, że pierwsza część jest fenomenalna i chcieli jeszcze troszkę Ale... zarobić. God of War 2 przecież pokazywało już do końca możliwości PS2, więc podejrzewam, że ona jednak nie była robiona pod PS3. Była, PS3. bo był, ostatnio właśnie był wywiad z twórcami i oni się przyznali do tego, że to miał być tytuł na PS3 startowy. A to bardzo nie słyszałem, ale też wiem z drugiej strony, że amerykańska wersja God of War 2 na PS3 działa w najniższym sub-HD, tym 480p odpalono na pierwszych PS3-kach. W każdym razie wracając do Chainsaw Olympus to ryzykuje takie stwierdzenie, że to może być gra, która położy kres serii God of War, bo po tym co pokazała trójka, wątpię, że, że Chainsaw, że Ghost of Sparta będzie miał nam do zaoferowania coś, czego jeszcze nie widzieliśmy. Ale, ale, to, jest, to, jest, ale to jest przecież wersja na pierwszą to ja nie, nie, nie będę wymagał tego, co od trójki na duże konsole. To, która grała w jedynkę, dwójkę, trójkę i wersję na PSP to może trochę się już karto sprzejeść. Znaczy z tego, co ten część of Olympus było bardziej asieczką, niż tam było mniej tych elementów, o czym już mówiłem na, na podcaście, było mniej elementów ty, z zagadkami. Tam było więcej tej, tej sieczki, zobaczymy, w którą stronę teraz pójdą, a twórcy. Według mnie wystarczy, że Goals Sparta będzie takim Chance of Olympus w nowych lokacjach i też odniesie sukces. Czy ja wiem? Chociaż... Ja, ja jestem z teprzytnie bo uważam, że God War powinien doczekać się jakichś zmian już, jeżeli ma cały czas istnieć albo już zakończyć swój żywot na trójce. Nie no, czwórka na pewno powstanie. Ojej. Na PlayStation 4. No nie wiem, czy na PlayStation 4 wiem, w każdym razie, że na koniec trójki już jest taki, nie wiem jak to określić, trochę teaser a propos czwórki właśnie, ale to dopiero jak przejdziemy na tym najwyższym poziomie trudności. Ale to, po prostu... to czwórki, czy to właśnie był teaser tego Ghost of Sparta? Wiesz co, latający helikoptery raczej wskazywałyby na czwórkę. Znaczy Ghost of Sparta ma być prequelem, o ile dobrze pamiętam. No właśnie, bo to ma być jeszcze zanim w, ogóle, zanim w ogóle Kratos dostał Blaze of Chaos od Aresa. Ketuaże. A, okej. Okay. No, God of War 4 są takie spekulacje, że ma się gdzieś, gdzieś w przyszłości o, o, odbywać i że najprawdopodobniej już nie będzie żadnego Kratosa, tylko będą już jakieś zupełnie inne rzeczy, nowi bohaterowie itd. No tak jak mówię, że latają ośmigłowcy, więc no... No właśnie. Dobra, to znaczy że... wiesz, no, zawsze mogą latać śmigłowce i Kratos może być cały czas korwiony i po prostu latać po, po śmigłowcach. Bro, send you back to the depths of Hades. Czego jeszcze? <laughs> na przykład. No i Piotrek I potem się Boberek będzie ciebie śmiał, widzisz? No <laughs> bardzo, jak operacja jest poradki wycofają na showy podcastu, ponieważ nie ma angaż. od razu zostawisz nas. Oj, nie wiem, nie wiem. Boberek to... Do boberka to jeszcze daleko. No dobra. To teraz może Konrad o kolejnym co? tytule. Co? Deus Ex. Deus Ex? To znaczy, ja się interesuję tą grą bardzo. To znaczy, co do Deus Exa, żal nasz gier mnie nie przyciągnęła na szczególnie długo. To znaczy, jedynka, jedynka zawsze po instalacji, po kilku minutach gry odinstalowywałem. Dwójka... Dwójkę przeszedłem, ale mnie z ludzi przenudziła strasznie ale uniwersum mnie przyciąga i stanowi dla mnie taką tajemnicę. Być może dlatego, że fascynuje mnie kwestia zamieniania ludzi w androidy i jakichś mechanicznych ulepszeń i ostatni trailer i współpraca ze Square Enix zapowiadają się bardzo dobrze, że możemy, według mnie to jest taki, nie widzę właśnie, żeby ktokolwiek upatrywał w tym tytule takiego czarnego konia, ale to jest mój typ, że może zrobić furorę na E3 jeżeli się pojawi. Ja powiem tak, że, że kiedy kupiłem Deus Ex'a pierwszego, chciałem w niego bardzo zagrać, to podobało mi się generalnie tyle, że grafika już była na tyle przestarzała, że od gry mnie odrzuciło i grałem właściwie tylko przez chwilę teraz, gdzieś się to gra kurzy na mojej półce i nie za bardzo chcę do niej wracać, ale Deus Ex 3 myślę, że spróbuję na pewno, bo w filmie, który został pokazany, ten, ten ostatni trzyminutowy po prostu ja, czy, czy. wywarł na mnie ogromne wrażenie. Że mimo, że... Tam nie było, mimo, że tam nie było elementów gameplaya, to pod względem klimatu po prostu gra miażdży. Jeżeli chociaż utrzymają w połowie ten klimat, to myślę, że już samym, samą tą atmosferą może gra spokojnie odnieść sukces. Ja mam nadzieję na nowe podejście do serii, do tematu. Nie, ja właśnie nie mam nadziei na to podejście, bo, bo nie chcę, żeby z tego był kolejny zwykły FPS tam z marginalnymi elementami RPG, tylko żeby to był... RPG z elementami strzelami. Znaczy nie, nie, tylko jakiś inny klimat, żeby może wprowadzili, który mnie przyciągnie. I żeby główny bohater... Właśnie naj... podoba mi się to, że główny bohater w końcu nie wygląda jak John Travolta. <śmiech> Ale ten klimat <śmiech> ten klimat ci Konradzie nie przyciąga, Ten, który zobaczy w trailerze i na screenach? Nie, nie, ten w jedynce i w dwójce, o to mi chodzi. A no tak. To się... I właśnie, właśnie po trailerze trójki, no, nazwijmy ją trójką, widać, że jakieś inne podejście może nastąpi. Znaczy trzeba powiedzieć, że ten trailer był po prostu fenomenalny, przynajmniej moim zdaniem, bo ja siedziałem i się w niego gapiłem, Bóg jeden, dwie ile. Bardzo mi się podoba ten motyw, że widać po prostu, znaczy to jest po prostu ukazanie tego, jako, że wędrówka duszy kilka sekund trwa tak naprawdę kilkaset lat, no bo trzeba zauważyć na samym początku trailera dookoła tego głównego bohatera, który leży na stole, się gromadzą ludzie ubrani, tak no epoka wiktoriańska raczej, więc sugerowałoby to, że on ma jakąś taką dosyć ciekawą przeszłość, ale no, sam trailer mnie osobiście rozwalił i podejrzewam, że są tam jednak wplecione elementy gameplayu z tego względu, że na niektórych, w niektórych momentach są gorsze efekty cząsteczek i cienie wyglądają troszkę nie bardzo. Także myślę, że jednak coś z gameplayu tam jest ciśnięte. Tak, screenu... zresztą nie pokazywały już te urywki z rozgrywki i niewiele odstają od tego, co zobaczyliśmy w trailerze, więc na pewno o graficzna graficznej nie ma się co martwić. Będzie na wysokim poziomie. Liczę na to. Ja, też. No, to ja, to ja od siebie to powiem, że bardzo mi się podobały te mechaniczne łapki głównego bohatera, bo o całej reszcie już powiedzieliście, więc... Mnie ostro się podobały. Mi się wszystko no. podobało. No właśnie. No Tylko, nie, ja powiem szczerze, że nawet screeny, które, które do tej pory zostały pokazane bardzo, bardzo podbudowały mnie i, i cieszę się, że taka produkcja powstaje i może wreszcie będzie coś porządnego w klimatach science fiction. Pięknie. Pięknie. To może mi się teraz, teraz może powiemy o kolejnym tytule, jakim jest Wiedźmin 2 i powiem, że mi się z kolei ten tytuł bardzo podoba. A Deusek tego... nie podobał, Tomek? Nie, jakoś co, ten cały się wszyscy z nim zachwycają, a ja mi jakoś tak oprzed. Ani ta muzyka, ani to, co tam zostało pokazane. Nie wiem, bo nie grałem nigdy w Deuseksa i niektóre nie chcę się wypowiadać, ale jakoś w tym filmie tak nie Nie czuję magii. średnio, pod względem zawartości był nudnawy momentami. Przydługawy, ale narobił mi smaka. Tomek, ty wolisz w krapy z iPhone'a iPhone grać? Tak, ja wolę na, w krapy na iPhone'a grać i... I przy tym zostanę. No ale tak jak mówiłem, przechodzimy teraz do Wiedzimina 2 i teraz mam do was takie pytanie, czy woli, widzieć na konsolach Wiedzimina 2, czy skasowanego, czy wstrzymanego białego wilka, który miał się pojawić wcześniej? Który być może dalej się pojawi, tak jak wczoraj wam podesłałem linka. No, Game. nie wiem. To może jakaś taka plotka była bardziej, wiesz? No wiesz, w sklepie, z ceną i tak dalej, no nie wiem. Ale to już nie odbywało, że sklep wystawiał coś, a potem zdejmował, bo to była plotka. Białowodą... To bia biały Wielk to ma być przeróbka pierwszej części? Nie, to miał być oddzielny tytuł, który na konsolę miał się ukazać. Taki, taki ekskluzyw na konsolę. Reglany zresztą przez francuskie centrum, które stwierdziło, jak wszyscy Francuzi poddaje się, no i nie będzie gry. Biała flaga. Stwierdzę, że... White Wolf tak się mm -hmm. z punktu widzenia finansowego dla CD Projektu to byłby dobry krok, bo mogliby z Wiedźmina stworzyć dłuższą serię, robić najpierw na pesecie trochę z tej wersji, zresztą już zarobili potem na tej konsolowej i na końcu wypuścić dwójkę na wszystkie platformy to by było takie ładne domknięcie tej, tej ich e, kampanii promocyjno-finansowej myślę, że mogliby sporo na tym zbić i szkoda trochę, że ten powrót Białego Wilka został skasowany. Może jeszcze się odrodzi, ale powstawa już na tyle długo, że na pewno dużo na tym CD, CD Projekt stracił. I teraz przerzucanie się na dwójkę <śmiech> jest trochę ryzykowne i widać, że ten projekt jest ogromny. Ale, ale w każdym razie na razie po tych pierwszych filmach i materiałach widać, że sobie całkiem dobrze radzą panowie z CD Projektu i myślę, że ta gra ma szansę być grą, która będzie na polski rynek gier godnie reprezentowała i zawsze ktoś będzie mówił o Polsce, to zawsze będzie kojarzył ją z Wiedźmią drugim. Ja nie. tutaj wrócę na chwilę do tematu Białego Wilka, bo nie wiem, czy CD Projekt akurat stracił to... na, na nim cokolwiek, bo słyszałem, że w całości zajmowało się tą produkcją to studio francuskie i to ono właśnie straciło. Hej, ale teraz nie rozmawiamy o Białym Wilku, tylko... A, i także słyszałem w wywiadzie, że CD, z przedstawicielem CD Projektu, że w przypadku pierwszego Wiedźmina CD Projekt Red wyszedł na zero, nie zarobił zbyt dużo. Ale sprzedał i tak e, relatywnie dużo kopii. A sprzedał. Jest Jest to według mnie bardzo dobra podstawa dla drugiej części. No ale jak sprzedał i nie, i nie zarobił, to coś tutaj jest niechala. No To podejrzewam, że dystrybutor raczej więcej na tym zarobił i tyle. Ja myślę, rozkomał... że koszty były wysokie. No to też może. Ja podejrzewam, że koszty dwójki będą jeszcze wyższe, skoro mają zamiar robić na konsolę. To jest zakup defkitów, przecież od devkit wiadomo, tani nie jest. Także dwójka jest na pewno poważniejszą inwestycją i liczę na to, że pojawi się na PS3 i Xboxa, bo nawet nie wiem, jakie są platformy docelowe, prawdę powiedziawszy. Chyba, chyba kiedyś czytałem, że to już jest informacja potwierdzona, jeszcze się głośno o tym nie mówi, ale w turnicy wywiadów można było wyczytać, że, że na pewno zapowiedź Wiedźmina drugiego na konsolę nastąpi w najbliższym czasie i to już jest pewne. Się. Bo ja zresztą za bardzo nie widzę tutaj sensu, żeby tylko na PC-ta wydawać, bo... czy jednak... Wiedźmin 2 na konsolę, to, to się na pewno pojawi, bo już była na tym pogłoska na konferencji CD, a wtedy na który, a który się odbył właśnie tak, pokaz Wiedźmin 2 i tam właśnie już wspominali, że, że będzie na 100%, tylko nie, oni nie wiedzą jeszcze kiedy. No tak, bo nie ma sensu się zawężać do grupy graczy PC-towych, skoro tych na konsolach jest też bardzo dużo i to jest Kolejny właściwie odrębny rynek, na którym można do, dosyć sporo zarobić. No tylko ciekawe czy to będzie zmieniona w jakim stopniu wersja. Czy, czy będzie to zwykła konwersja z ze zmienionym sterowaniem tylko, czy może doczeka się jakichś większych zmian? Z tego co wiem, system walki ma się troszkę zmienić na, ma być troszkę łatwiejszy na konsolach. A właśnie, jeżeli już przy systemie walki jesteście, to nie wiem, czy też tak uważacie, ale Yy, wydaje mi się, że po tym, co w pierwszym Wiedźmie dzieliliśmy bardziej takim RPG-owym RPG stylu walki, tam walczyliśmy tylko, yy, znaczy w, głównym, w głównej mierze sterowaliśmy postacią myszką, tak tutaj bardziej właśnie ten system walki i cała mechanika jest dostos dostosowana pod kątem sterowania. I trochę, jeżeli chodzi o mechanikę z takiego RPGa, z którego zrobił nam się, zrobiła nam się grę. Nie, no Jeśli chodzi o sterowanie, to wiadomo, że gra na, kon na konsolach ma być znaczy za walkę na, na, na konsolach odpowiedzialnych ma być chyba jeden czy dwa przyciski, więc to ma być maksymalnie uproszczone i, i dostosowane do opada, więc chyba z sterowaniem nie będzie problemów. To może teraz coś o innych elementach, na przykład o która według mnie jest hmm. fenomenalna. No Mogę się zgodzić. Grafika tak. Jest kolorowa, w, dużo widać w, w terenie jak, jak idziemy, tam był właśnie ośli przez, pokazywali cały ho, horyzont, więc nie było żadnych ż, żadnej mgły, tylko wszystko było pięknie widać. Zresztą więc, system no. dialogów ma być miejsca polucjonizowany w stosunku do jedynki. Jeśli dobrze kojarzę. Ale co powtórz <grym> <grym> Mówię, że, że system dialogów do czekać. Tak, tak. Mhm. Nasz zmian że podobno będzie mogła wejść w trakcie konwersacji nowa osoba. Tak, no też My to apresentowali. Włączenia do tej dialogowej akcji, że tak się wyrażę. Uh -huh. to, tylko, że ja nie wiem, jakby by było w pierwszej części, bo przyznam, że nie grałem, bo gra wyszła tylko na PZTH, a jestem anty pcd gracz. Więc nie wiem, No, do, Wiedźmin 2 będzie moim pierwszym spotkaniem z tym, z tym tytułem. Tak więc nie mogę nic więcej powiedzieć. Adrian będzie w końcu wtrącać w konwersacjach, tak? <śmiech> Tak, zawsze o tym marzyłem No okej, okay, panowie, to może zrobimy sobie chwilkę przerwy, a po przerwie przechodzimy do kolejnych zabawek, które pojawią się na E3 Witamy Was po krótkiej przerwie, mam nadzieję, że jeszcze jesteście przy, przy radioodbiornikach. Teraz pomówimy troszkę o zabawkach, które pojawią się na E3. Jak wiemy, tych zabawek rok temu zaprezentowano naprawdę dużo. Był Natal, był, były różdżki od Sony i było coś dziwnego od Nintendo. Tak więc może zaczniemy od Natala. Panowie, projekt Natal, co na ten temat sądzicie? Będzie to rewolucja? Zdecydowanie Nie. Czemu? To, to po tym, co na razie zostało pokazane, to, to nie zapowiada to żadnej rewolucji, ani nawet, żeby to się w ogóle opłacało to kupić. Żeby... Moim zdaniem to będzie taki troszkę bardziej zaawansowany to z PS2 -ki. i skończy się to tym, że będziemy dostawali jakieś pierdełki na to typu machanie pomponami i tak dalej. Że A. żadna poważna gra poza Faiblem trójką, gdzie będziemy mogli to wykorzystać, aby zaspokoić nasze pedofilskie różne skłonności i tak naprawdę to żadna inna poważna gra tego nie wykorzysta. Konrad, ale prawda jest tak, że na razie właściwie nie zobaczyliśmy nic y, konkretnego na temat Natola. Ja, ja bym się nie zgodził, to... bo już było, było pełno tych takich dziwnych filmów pokazujących już właśnie te wszystkie odbijanie piłki i rzucanie, rzucanie kręgami. Ale i... tam, i tam właśnie pokazywali Paradise. tylko tą jedną grę, bo nie pokazali żadnych innych gier. Ale jest... Paradise'a między innymi pokazali i Paradise na mnie kompletnie nie przemówił, mimo że tą grę kocham. Ale Piotr, to są tylko dwie gry, które zostały ujawnione. Żadnej innej no nie pokazano. Jeszcze był ten filmik ostatnio, w którym ta rodzinka wesoła grała mhm. sobie. Tam było jakieś zjazda na pontonach, ale po, poza tymi trzema pozycjami to chyba nie pokazano nic. Jeszcze no ale pomyśl poza... tak naprawdę, do czego można to wykorzystać. No, się ja, ja dużo. Tego nie widzę. pojawiło się, się dużo pomysłów. Na przykład w twoim kochanym Ice Combatie można się obatać głową. Obracasz głową i obracasz się a kobiet Nie musisz ściskać przycisku. To można jeżeli, jeżeli nowe Ace Combat będzie takie jak stare, to dziękuję. No ale tu Wydaje chodzi o wykorzystanie a Natala, a, a nie o grę. Wykorzystanie jest na pewno masę, można w a, a przeróżny sposób. To, a to nie jest tylko sterowanie, wiesz, gry do papierdułek, tylko jeśli to będzie rozczytywało twój, a twoje ruchy głowy, czy nie, czy nie wiem, jak to można właśnie jak, jak to będzie dokładnie działało i z jaką perfekcją, ale mi się wydaje, że sposobów na wykorzystanie tych technologii jest, jest całkiem sporo. Dobra, tak jak jesteśmy przy, jak jesteśmy przy wykorzystaniu, to ja pokurzę się o stwierdzenie, że natal nie może być wykorzystany do hardkorowych gier w całości, ale może służyć jako urządzenie, które będzie w połączeniu z padem. Z, dokładnie. Chodziło do tych, nie wiem, minigierek, jak na przykład W Fable 3, jak będzie ten system dotyku, to będzie trzeba za pomocą Natala na przykład kogoś dotknąć, albo go uścisnąć, albo coś podobnego. Ale żeby sterowało się przy pomocy własnego ciała przez taki nie wiem, of War 3, to jest po prostu z praktycznego punktu widzenia niemożliwe. Może w Gears World 3 będziemy mogli się schować za kanapą i Natal to rozpozna, jako schowanie się za osłoną. No tak, ja mi się w ogóle, tak, przepraszam, że, że Wam się wtrącę, ale wydaje mi się, że cały czas wszyscy zapominacie o jednym, tak mówiąc albo krytykując, albo a, popierając Natala, o tym, że tak naprawdę to, co do tej pory zobaczyliśmy, a przynajmniej to, co ja zobaczyłem, to to, że będę musiał mieć pusty salon, w którym nie będzie żadnych mebli, żeby móc skorzystać z Natala, bo inaczej będą problemy z wyłapywaniem e, ruchów problem podobny był już w Ipecie, który teraz wyszedł na Playstation 3, gdzie musiałem wszystkie moje meble zabrać z salonu, tylko po to, żeby móc pobawić się z, z małym wirtualnym zwierzakiem, e, bo inaczej odmawiał mi posłuszeństwa i, i, i kładł się na ziemię, myśląc, że kanapa go e, ten głaszcza. E, tak więc wydaje mi się, że, że z Natalem właśnie będzie dokładnie to samo, że, że jeżeli mamy powiedzmy małe mieszkanie, w którym sobie siedzimy i nie mamy nawet gdzie zabrać y, wszystkich naszych foteli y, czy kanap, no to później skończy się tak, że no dupcia, nie pogramy raczej w nic. Coś tak czuję. Przypomniałem, że była gra z malowaniem chyba jakiś zwierzątek, nawet się pokazana. Też, pokaz też ukazuje skalę, w jakiej, w jakiej jest pokazywym Natalii, co on oferuje tak naprawdę. Ale też wracając do tego, co powiedziałeś, Filip, i generalnie do precyzji tego urządzenia, to patrząc na ten ostatni filmik z tą wesołą rodzinką, to, to te akty, które by oni wykonywali, wywołały u mnie ogromny banan na twarzy, i, ale jednocześnie też zażenowanie i pewną obawę o to, że każda minigra, która się pojawi, będzie polegała na tym samym czyli będziemy musieli bez większego sensu i celu machać we, we wszystkie strony rękoma, a i tak. W, To i tak wystarczy na to, żeby ukończyć dany etap, albo dany czy Filipowy chyba chodziło o to, że Natal nie rozpozna naszych, ruch, naszych ruchów, jeśli, jeśli nie będą spełnione odpowiednie warunki, czyli nie będzie biała ściana za nami, nie tak, my, będą jakieś przeszkody i tak dalej. Twórcy, twórcy właśnie zapowiedzieli, że takie problemy mają nie występować. Już nie zapomniałem, jaki ma ma kąt widzenia taka, o taka meryka, ale podobno wszystko jest na, na najlepszej drodze, żeby, żeby takich problemów z, z detekcją nie, nie było. No tak, ja chciałem tylko odejść trochę od tego tematu i spojrzeć z innego punktu widzenia. Natomiast uważam, że, że jakbyśmy mieli tak podsumować, to to myślę, że, że tak jak powiedziałem, Natal ma tylko zastosowanie do minigier i jeżeli jeżeli ma się przydać do czegoś, to tylko w połączeniu z padem i ewentualnie do przewijania na przykład menu w interfejsie. Znaczy mnie ciekawi, czy jak to jest, jak to, a świat poszedł naprzód i, i postrzeganie graczy, bo pamiętamy, jak wychodziło o WITO, wszyscy mówili, Boże, co ja będę stał, no nie, i, i machał rękami, co to, to ja wolał ja siedzieć w kanapie, a tutaj teraz, a, a poszedłem nie, nie, nie minęło chyba 3-4 lata i i konsole te... I nadal siedzimy w kanapach i ruszamy nad kaszką. No jeszcze, bo, bo wyjdzie Natal, wyźmie, a ten wyjdzie Partition Move i, i będziemy musieli ruszyć te swoje tyłki no tak, z, ale z kanapy. Różnica jest taka, że zarówno w Move jak i w Wii mieliśmy jakiś tam kontroler i on pozwalał również na sterowanie na przykład z gałką analogową, tak? a tutaj nie masz żadnego tego kontrolera i nie możemy niczego zainstrzymać i nic nie służy nam za to, żeby kontrolować tę grę i wszystko opiera się na tym, jakie możliwości ma nasze ciało i to też zależy od dużych, dużej pomysłowości twórców, w jaki sposób oni korzystają. Ale siedząc na kanapie będziesz mógł prze przeglądać menu konsoli, machając ręką. Urządzenie, które kosztuje kilkaset złotych jest stworzone do tego, żeby przeglądać sobie menu konsoli. No ale to jest bardzo wygodne, nie musisz wstawać wtedy, wiesz. Dobra, to już jestem, może ja coś powiem? No to powiedz coś o Natalu. Jako, jako największy zwolennik Xboxa prawdopodobnie w tym gronie. Oj, i nieprawda. Nie? Nie. Jednak nie, nie, nie jesteś jestem jesteś sam w tym temacie. Jesteś tylko fanbojem Halo. No, nie fanbojem, bo nie będę krwawo walczył i nie wiem, jakoś szczególnie bronił tej gry. No dobra, to jest chyba temat na inną rozmowę. Eee, co do Natala, to Wydaje mi się, że ma delikatną przewagę nad PS ale to jest taka, taka znikoma przewaga. Zresztą obydwa sprzęty, nie zapowiadam się na razie jakoś szczególnie ciekawie. że wiem, co do Natala duże nadzieje, ale jeżeli zabawa z Natalem będzie wyglądała w większości tak, jak zostało to pokazane w ciągu ostatnich kilku miesięcy, to ten sprzęt nie zagości u mnie obok konsoli. Okay, to, to jeszcze proponuję wrócić do gier, bo czytam na ukochanej naszej poligami, że zapowiedziano nowe gry na Natala które już się na pewno pojawią. Ich tytuł to Living Statue of Curse i w Living Statue będzie tańczyć i śpiewać i te nasze ruchy będzie wykrywać na talu. Powstałe w, w tej grze nagrania będzie można przesyłać mailem do swoich znajomych, czyli rewelacja, a w tej drugiej grze będziemy unikać przeszkód, tak? Czyli no, no chyba tutaj raczej to trzeba pozostawić bez komentarza. No to, no to oczywiście na, na razie widać, że Microsoft celuje w ten target co albo nawet jeszcze młodszy. Ale też z drugiej strony Microsoft ostatnio mówił, że nad Natalem, nad grami na Natala pracuje, pracują z ważne studia deweloperskie. Pytanie jest, czy one skupią się na tworzeniu zestawów minigierek, czy też mimo wszystko w jakiś sposób wykorzystają to w celu stworzenia gry hardcore'owej. Oni na najbliższej konferencji, która będzie już bodajże w najbliższą niedzielę, muszą pokazać coś całkiem, całkiem innego, żeby ludzi zainteresować. Ten sprzęt, ten znaczy hardkorowych graczy zainteresować, ale sądzę, że ci mniej hardkorowi też niekoniecznie upatrują w Natalu jakiegoś wybawienia. Ale jak wspomniały się o trzy, Konrad, to myślę, że że Tworzenie odrębnej konferencji dla Natala to jest dobry pomysł i to zapowiada nam, że Microsoft będzie miał sporo do pokazania, bo po tym jak upłynął rok po E3 to o Natalu dowiedzieliśmy tylko się tylko bardzo, bardzo niewiele i to jest nie bezpośrednio od Microsoftu, ale od innych źródeł, które jakoś tam doszły do tych informacji i nam przekazały. Microsoft jednak mimo wszystko cały czas trzyma to w tajemnicy, cały swój projekt nadal czy jak to się będzie nazywać tam, i, I myślę, że teraz będą musieli nas zaskoczyć i przekonać do siebie wszystkich. Jeżeli tego nie zrobią teraz po prostu trzy. to. Myślę, że im się to uda, wiesz, bo pamiętajmy, że zorganizowali specjalną, specjalny pokaz, który się nazywa, a który będzie się właśnie łączył z tym Natalem. Więc tam chyba zostanie zaprezentowane bardzo dużo. No to już powiedziałem o tym pokazie, przecież. <śmiech> nie no, no, nie no, słucham, no, nie, że słucham że tylko jeszcze raz. O, no, i myślę, że tak? będzie. Jako na, a, a w pierwszym rzędzie będzie klaskał. Ja myślę, że, że to zostaną pokazane gry bezpośrednio do casuali, jakieś tam zbioru mini-gierek znane z Wii, a druga część tej konferencji to będzie prezentacja flagowych tytułów Microsoftu, na przykład Fable 3 czy Gears of War 3 i tam te małe, drobne elementy, które będą wykorzystywać Natala i jeszcze trzecia część to będzie takie praktyczne wykorzystanie w operowaniu interfejsem Xboxa. Myślę, że na tym się skończy. No dobra, panowie, a co byście wybrali? Natala czy PlayStation Move? To już po części powiedzieliście, ale jeszcze tak, jeśli byście się mogli je... określić. Może jeszcze powiemy o PlayStation Move. Bo... Ale to w sumie, to wiesz co, wszystko wiadomo o PlayStation Move, bo Sony chyba to od, odkryło wszystkie karty, nie to, co Microsoft. To właśnie, to jest sytuacja odmienna od Natala, bo o PlayStation Move wybieram już bardzo dużo. Pokazano wiele różnych gier, w tym hardkorowego Socomatchu, czwartego, który sprawdza się całkiem dobrze podobno na PSMów. No i tak porównując te dwa urządzenia, to na pewno e, pod kątem wykorzystania to PSMów, zdecydowanie ma większe możliwości, żeby zostać wykorzystany w tych grach hardkorowych. No taki Drugi willot, jest... no powiedzmy sobie sobie, szczerze, taki długi willot, tylko że dokładniejszy. Z drugiej strony, jeśli chodzi o no innowacyjność, to jest, jest raczej... Przeciągnięciem tej idei z, z Wii, a Natal jest wynalezienie koło na nowo. Jakby opierając się na tym sterowaniu ruchem, stworzyli inną koncepcję i inną mechanikę tego wszystkiego. A, PS, a PlayStation Move polega na tym samym, co Whitle, że jest podobno bardziej dokładne i, i wykorzystane na jednej konsoli z lepszą grafiką i z No tak, ale ja jednak jeśli miałbym tak porównywać projekt Natal i PlayStation Move, to myślę właśnie, że że PlayStation Move troszkę jednak wygra, bo gracze się już przyzwyczai do tego, co reprezentuje sobą Wii, to jest bardzo, bardzo podobne. A tak naprawdę teraz wyjdzie na to, że PlayStation 3 stanie się takim Wii HD, czyli go będzie oferował gry w HD plus ten plus PlayStation Move, czyli naprawdę Nintendo myślę, może, może czuć się zagrożone, bo to będzie naprawdę jak Wii HD. Przynajmniej ja tak się To ja, czuł. Jest ryzykowny z punktu widzenia marketingowego, czy rzeczywiście cena, którą ustalą za, za Natale, będzie na tyle kusząca i Natal będzie miała tyle dużo zaoferowania, żeby przyciągnąć w siebie klientów, zwłaszcza te osoby z Wiesz co, Myślę, że tutaj, ja, tutaj to, zadziała. Mi się no. wydaje, że musi być tań, niezależnie od tego, jakie gry, bo po atmosferze, jaką czuję przed, teraz z różnych podcastów, czy wywiadów, czy relacji, ludzie mówią, że powyżej 100 dolarów, to mimo żadnych gier Nie, chociażby nie wiadomo, jak dobre by były, to nie kupią tego. No też tak uważam. Że Najprawdopodobniej. Ten, ten musi być na tyle konkurencyjna, żeby osoba kupująca Xbox 360 i do tego Natala nie nie płaciła na przykład ceny dwa razy Wii. No, czy mi się wydaje, że z PlayStation Move właśnie będzie tak, że gracze, którzy kupili Wii teraz kupią PlayStation 3 i Move dlatego, bo już zasmakowali. Zasmakowali tego, a tego sterowania zasmakowali to gier i wszyscy ci niedzielni gracze teraz mogą stać się takimi bardziej poważnymi graczami, którzy będą jednak potrzebować, wymienili sobie telewizory na HD, jednak będą potrzebować tego najwyższej rozdzielczości i innych doznań bardziej dokładnych. Tak też się może stać tak PlayStation Sony znaczy się idzie w bardziej bezpiecznym kierunku pewniejszym. Znaczy A... dla, dla mnie to jest pewne zaskoczenie, że właśnie coraz więcej jest osób mówiących, że raczej Move wygra z tego względu, że obserwując zeszłoroczne trzy, 3 tym jak Microsoft pokazał Natalę, Sony zda, nie wiem, wywarło na mnie po prostu takie wrażenie jakby ten Move te różdżki zostały wyciągnięte gdzieś z piwnicy, tylko i wyłącznie w związku z tym, że właśnie Natal został pokazany, takie Kompletnym, kompletnym zaskoczeniem to było, a teraz się okazuje, że po prostu nagle Move wygra z Natalem, więc no, nie, nie wiem, jakoś... Już... Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o tę batalię, to tak się wtrącę, między Natalem a Move, przede wszystkim tutaj różnica jest w grach, które, które będą W jednej i, i w drugiej, tej, w jednym i w tym drugim dodatku jakby do konsoli. Znaczy no, a... tr trzeba powiedzieć, że mów przede wszystkim w związku z tym, że jednak masz się jakieś poczucie fizyczności, że coś się jednak trzyma, przyciągnie na pewno więcej osób, no bo dla mnie no machanie przed kamerką nie jest nie jest na pewno tak atrakcyjne jak trzymanie czegoś, czy mogę strzelać, takie na przykład w tym stokomie ślicznym. Więc no ja podejrzewam, że Mowa kupię, ale to będzie zależało od tego prostu, jakie produkcje będą go wykorzystowały. Bo jeżeli na przykład God of War 3 dostanie jakąś łatkę, który będzie wykorzystał mu, to ja to kupuję z miejsca. Znaczy, tak jak powiedziałeś wcześniej właśnie, że, że po zeszłorocznym E3 wszyscy spodziewali się, że właśnie Natal te różdżki Sony. Tak teraz okazało się właśnie dlatego, że tak jak już powiedzieliśmy, Sony od, od, odkryło trochę więcej kart. Zaprezentowali gry, zaprezentowali ten duży konsolę, który ma być z gałką analogową, więc troszkę inaczej zagrali. Microsoft trzyma te wszystkie tajemnice do, do konferencji i zobaczymy. No Może w tym roku tak samo zaprezentujemy. Wszyscy znowu będą wow, jak na, a Natala. Na razie jest inaczej. Teraz spodziewam się, że konferencja Sony będzie rośnie poświęcona grom, a nie, nie PSM. Jeżeli cokolwiek Sony powie na temat tego urządzenia, to będzie to niezbyt dużo informacji. A, a właśnie na, dzięki temu, że Natal będzie miał konferencję, powinien przyciągnąć uwagę publiczności i, i może to trochę przyćmi PSMU dzięki temu. To jest sprytny krok ze strony Microsoftu. Myślę, że oni wiedzą co robią, że te informacje trzymają w kryciu i dopiero teraz wyskoczą nam z jakimiś rewelacjami. Ja bym po prostu chciał, żeby on jednak miał jakieś takie bardziej hardkorowe produkcje, no bo machanie przed, przed ekranem, łapami, takiej ta radosna rodzinka, no kompletnie mi to nie rusza i nie mam zamiaru z siebie robić pajaca, sorry. Właśnie tak zauważcie, że w zeszłym roku po tej konferencji minęło kilku, trochę czasu, mimo że na początku się wszyscy zachwycali tym, byli pod ogromnym wrażeniem, to potem brakowało tych informacji i zaczęło się realistyczne patrzenie na to wszystko i trochę entuzjazm opadł jednak mimo wszystko. I, myśl, i, I nie wiadomo, czy jak, jak to będzie teraz, czy, czy wszystko zależy od tego, czy Microsoft pokaże coś konkretnego, czy nie. No okej, okay, panowie, myślę, że już temat Natala i, i PSM-u wykorzystaliśmy, poczekajmy do do 3 zobaczymy, jak się dalej sytuacja rozwinie, a ja mam jeszcze tutaj z obozu Nintendo takie do Was pytanie, co sądzicie o nowym DS-ie, który ma wykorzystywać technologię 3D bez okularów? Jak to właściwie wiedziało że technologia 3D bez okularów? No, nie zakłada szokoladów i, i, i widzisz edytu obraz. obecnie. Jeszcze dokładnie nie wiadomo. Bo właściwie o 3DS-ie wiemy tylko to, że się będzie nazywał tak, że. A poza tym nic oficjalnego nie wiemy. Nie, on ma się tak samo nie nazywać 3DS. On ma mieć inną nazwę. Czyli nie 3DS, tak? Nie, nie 3DS. Taka. Nie 3DS. Ale w 3D wiemy, że będzie kompatybilny też z DSI i że te gry będzie można grać normalnie. Wiemy, że, że być może będzie na tyle mocny sprzętowo, co PlayStation 3 i Xbox 360. No i w to wątpię. No właśnie ja też to wątpię, bo, bo z reguły Nintendo celuje niską cenę. Tak było z DS-em, tak było z UI i jeżeli... O mieli... nie, nie, ja się tutaj o, nie... Z... Co ja się... Już się nie zgodzę. Znaczy ja się nie zgodzę z tą technologią, bo pamiętajmy, że ja a powiedziałem, że bez okularów, bo po, po prostu czytałem kiedyś taką wiadomość, że właśnie Sony, Nintendo zainwestowało troszkę tych zadobonych pieniędzy dzięki ADS-owi i Wii i teraz właśnie będą inwestować w technologię. Po prostu mają, mają, mają, mają na to środki i mogą sobie na to pozwolić, więc dlatego postawili na taki ekran bez dzięki któremu możemy oglądać obraz 3D bez okularów. Okej, mi chodziło o to, że jakby może te ceny nie były tak niskie, na, na jakie wyglądały, ale koszty produkowania Wii w porównaniu do PlayStation 3 albo tak samo w sytuacji DS i PSP to był z konsol Nintendo znacznie niższe niż u konkurencji, tak? Mhm, tak. bardziej nie dostawiało na te aspekty sterowania, rewolucyjności, a teraz zmienia totalnie taktykę i nakręca się na wykorzystanie technologii. I tutaj zauważamy takie coś, że jakby odwróciły się nam karty i Microsoft i Sony dążą w kierunku co kiedyś Nintendo szło. Kiedyś, czyli tworzenie generacji a teraz jak nadchodzi 3DS to ta internetcja odchodzi już technologicznie myślę, że to jest dobry krok z tego co ja się orientuję to za w ogóle zainteresowanie technologią 3D w świecie, w branży czy to ze strony graczy, czy redaktorów czy producentów jest bliskie zeru no tam może 1% Wszystkich graczy się tymi insonjestruje. Pamiętajmy, że teraz właśnie wyszedł update na PlayStation 3, który właśnie wprowadza tę technologię. Tak więc no 3D no tak. jednak, czy tego chcemy, czy nie, to, to, ten, to, to te 3D jednak wchodzi do naszych domów. Ale 3DS będzie działał na innej zasadzie na pewno niż te Tak, niż -hmm. 3D. Jakaś nowa tak. technologia ma być. To jest pytanie jak? To może być bardzo interesujące. Ja myślę, że Nintendo jest na tyle innowacyjną firmą i mają na tyle dobry skład, że, że potrafią zrobić coś, co nam zaskoczy, tak było złe i myślę, że ma szansę stać się tak z, z DS-em, ale z drugiej strony też uważam, że to nie będzie na tyle rewolucyjne urządzenie, żebyśmy mogli mówić o nowej generacji konsol przenośnych, bo jak już zdążyłem wspomnieć, 3DS, czy jak się będzie nazywał inaczej, na razie nazywa się 3DS, będzie kompatybilny wstecznie, czyli Jakby to nie będzie zupełnie nowa konsola i ona będzie powiązana w pewnym sensie z tą poprzednią. I, i wydaje mi się, że, że nie będą, że to, to 3D może być tylko takim dodatkiem, że nie będą wychodzić tylko same gry w tym 3D, ale też, też bez tej usługi, bo zresztą już mamy informację, że będzie, moż, będzie możliwość wyłączenia tego efektu przez jeden przycisk. No i to jest pytanie Slider podobno. Ma, można nawet będzie chyba ustawiać siłę tego 3D. O, to ciekawe. Ale właśnie pytanie, plot, jak te 3D ten... będzie wpływało na, na gameplay i na, i na rozgrywkę? Bo jakoś, nie wiem, do, do, dotykowy ekran sprawdzał się świetnie, bo właśnie Nintendo wpasowało się idealnie w erę iPhone'ów i, i tego typu urządzeń dotykowych. A 3D, no nie wiem, jaki to będzie miało większy wpływ na, na, na rozgrywkę oprócz tych wizualiów. No właśnie, ale tu już dochodzimy do kwestii sterowania samego. Nie wiadomo na razie, czy 3DS będzie cały czas korzystał ze stylusa, czy może z innej technologii, bo na przykład jak będziemy grać w Mario w 3D i on wyjdzie nam z tego kontrolera, to, to czy będziemy mogli z nim wchodzić w interakcję na przykład poprzez, poprzez to, że on wychodzi z ekranu i na przykład podaje nam rękę, będziemy mogli mu też podać rękę, czy na przykład to się ograniczy też do, do tego stylusa znanego z poprzedniej wersji. I do zwyczajnego I Będziemy mówić, it's mi Filii. <laughs> Czekajcie, czekajcie. Wyobraźcie sobie coś takiego teraz... przeszedł mi taki obrazek do głowy. Wyobraźcie sobie Natala i technologię 3D na telewizorze. Czy to nie będzie coś niemal jak wirtualna rzeczywistość wtedy? No to już takie poważne... Takie po, po... jak hologram niemal, nie? Ale myślę, że jeszcze myślę, że nie jest jeszcze na to czas. Jeszcze trochę musi... Do kolejnego E3. <słuch> do kolejnego. Tak, ale myślę, że to jest możliwe po... Hmm. Ale ja jako, tak ogólnie jako fan Nintendo może nie fanboy, ale fan. Uważam, że Nintendo szykuje coś tak wielkiego, że 3DS spokojnie pobije Move i Natala razem wziętych i jeżeli zobacz, jak już zobaczymy tego 3DS-a to będziemy więci i będziemy tylko odliczać nim na premierę jego, bo coś czuję, że to może być coś wielkiego. Zdecydowanie tak. Wielka, mała konsola. W każdym razie też zauważamy taki trend, że rynek gier obecnie zmierza w kierunku innowacji i Cieszy mnie to bardzo, bo zamiast skupiać się na grafice teraz, poczytajmy nowe możliwości sterowania i w rozgrywkę. Myślę, że to jest dobry kierunek, najbardziej tak dalej. No okej, okay, drodzy słuchacze, to by było na tyle. I tak się trochę rozgadaliśmy, to chyba będzie zdecydowanie najdłuższy podcast, jaki do tej pory na, nagrywaliśmy. Jesteśmy bardzo zmęczeni i mam nadzieję, że wytrwaliście do, do końca. Więc już szybko po prostu się pożegnamy. o Dzisiaj ze, ze mną byli Konrad, Konrad Gorzędowski. Do zobaczenia. Adrian Palma. Cześć i komentujcie koniecznie. Tak, komentujcie. Później dołączył Filip Kolew, Cholewczyński. Tak i pozdrawiam wszystkich tych, którzy dotrwali do końca. Tak, był, Pan Tomasz, Dektorski, był Tomasz Dektorski i nasz praktykant, gość specjalny Piotr Modelewski. Tak. Dzięki bardzo za, za uwagę i mam nadzieję, że wysłuchaliście do końca. Tak, Widzicie może... te teraz a, trzy, na najbliższym czasie, tak. Chyba, tak? tak? Tak. Spodziewajcie się kolejnych podcastów. Mam nadzieję, że będą trochę krótsze, co na pewno ułatwi trochę <grym> słuchanie <grym> pamiętam. I, I fotek Filipa Z3 z Shigeru Miyamata. Tak, <grym> tak. Będzie dużo komentarzy, to będziemy po każdej konferencji nagrywać podcast. Okej. Okay. To w takim razie cześć i do usłyszenia w kolejnych podcastach.